w samochodzie. Jest ze mną również Ania, Krokus, Niki Krokus. Słownika, Słownika i... Michał Buczyński. Buczyński i Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. Jesteśmy... Jesteśmy w samochodzie, który jedzie do Warszawy po spotkaniu podczas konferencji Wikimedia Polska 2014. No i właśnie, i chyba to, nie mamy laptopów tutaj rozłożonych, więc będziemy chyba wspominać co było i jak było. Masz Marku, to coś prosiłem ten spis. Y tak, ten spis. No, wyciągniemy, obejrzymy. Z ładnej terki konferencyjnej. Żeby, żeby przypomnieć sobie co było, bo było dużo. Dużo ciekawych e, wystąpień. E, I warto spojrzeć na ten spis, żeby sobie przypomnieć e, swoje myśli, jakieś inspiracje, które zawsze nachodzą po takich spotkaniach. Tak, zaczęliśmy w piątek od kolacji, potem było spotka spotkanie integracyjne, myślę, że też dosyć owocne, a w sobotę rano 9.30, rok, rok okrętowy, kolejowy i rejestr pozień to o tym mówił PMG. Ja na to zaspałem, niestety, także muszę jeszcze posłuchać nagrania. Na PMG zaspałeś? To był bardzo ciekawy wykład. No to też żałuję. No to koniecznie, ponieważ jesteśmy już umieszczone zresztą w, w podcaście. Można posłuchać. To prawda. Eee, no wyłączyłem Cię, człowieku. No, dużo mówił o, o tych podziękowaniach, o tym nowym gadżecie, który się pojawił w Wikipedii, w mechanizmie Wiki, który jest rzadko dosyć w Polsce wykorzystywany. Porównywał to z tym, jak to jest wykorzystywane w innych krajach i tak padamy bardzo mizernie z tym wykorzystaniem. O, przejeżdżamy koło Nowego Dworca Poznania Głównego. To ten, co tak świeci w nocy, nazywa się Chlebak, tak? Już tak sympatycznie został nazwany przez <głos> mieszkańców miejscowych. Nie no, w bardzo ładnie wygląda w nocy, szczególnie no tak teraz. Tak, to nie jest ciekawe. I mieni się różnymi kolorami. I co myślicie o tym, o tych podziękowaniach, które sporo osób porównuje do, do powiadomień z, z, z Facebooka. Jeszcze w kontekście tego nowego paska, który można sobie w eksperymentalnych funkcjach włączyć, to, to coraz bardziej yy, Wikipedia zaczyna przypominać Facebooka. Ma to swoje dobre i złe strony, tak? Znaczy, mogę zrozumieć dlaczego Fundacja próbuje kopiować rozwiązania, które się sprawdziły w internecie możemy udawać, że Facebook się nie sprawdzi, bo się sprawdził. Miliony, teraz już chyba miliardy nawet użytkowników, by o tym, tym świadczyło. Nowy model interakcji, cały czas bodźcowanie tego użytkownika tym, że on dostaje pozytywne wzmocnienia. Zobaczmy, że na Facebooku z definicji zaprogramowane są tylko pozytywne wzmocnienia. Nie Tam? można zrobić, że nie lubię, Nie czegoś. lubię. Chociaż Wszystko są. Coś takie, lubią, są takie dodatki, które umożliwiają. Tak, tak, to. Nakładki. To, Rzarty to, to, to Kubu Wojewódzkiego jakby wyglądał polski Facebook, <laughs> <laughs> Ale to. Yy to jest wielka różnica względem Wikipedii, która miała zautomatyzowane, tylko i wyłącznie negatywne baćce, czyli skasowano Ci albo to... dostałeś powiadomienie bam, pomarańczowy pasek, gdzie zazwyczaj y, ktoś czegoś chce, oczekuje i tak dalej. Albo mi pisze, że źle zrobiłeś. Źle zrobiłeś, że mógłbyś coś poprawić kiedyś to były może bardziej pozytywne bodźce ale zazwyczaj na Wikipedii coraz częściej ludzie pisali o tym co było źle, a nie o tym co było dobrze a więc może każda próba zachęcenia ludzi do pisania o tym co było dobrze i zostawienia pozytywnego wrażenia pozytywnego bodźca informacji, że ktoś to czyta, ktoś to widzi może to jest bardzo dobry pomysł no, ale to ciągle, ciągle nie jest to samo, bo, bo jednak jak obserwujemy znajomych na Facebooku, to możemy zobaczyć, co oni ostatnio wyszukali, co wyszperali, co, co zrobili na Facebooku, w cudzysłowie, no bo tak naprawdę to umieścili jakieś linki i pochwalili się tym, co widzieli na Wikipedii byłoby to znacznie silniejsze no bo pochwaliłbyś się tym co zrobiłeś faktycznie poprawiając Wikipedię albo wzbogacając hasło albo pisząc nowe hasło albo umieszczając jakieś zdjęcia w Wikimedia Commons z których każdy będzie mógł skorzystać więc to jest dużo większa siła wydaje się prawda, tego, tego działania dla dla całej społeczności niż tylko takiego odtwórczego, odtwórczej rozrywki Jaką zapewnia Facebook? Zwłaszcza, że wrzucając tam swoje zdjęcia, przekazujemy prawa autorskie do tych zdjęć, w części ich, do, właśnie do Facebookowi. I to, to jest taka, taka duża różnica, chyba, nie? Znaczy, ja uważam, że to narzędzie bywa przydatne. Ja ograniczam jego użycie na Wikisłowniku, oczywiście, ja będę mówiła o Wikisłowniku, bo tam się udzielam. Um, jeżeli jest za co konkretnie podziękować. Może nie jako ym, taka sensu strictu y, sama stymulacja, żeby zachęcić. Na pewno to za, zachęca, ale jeżeli jest coś naprawdę dobrze zrobione i rzeczywiście y, ten y, akurat to hasło wygląda lepiej i, no i ktoś coś wniósł, ja po prostu klikam, podziękuj i tyle. To znaczy, ja doceniam tą pracę, że ktoś, to nie musi być duża praca, tylko chodzi, że ważna praca. Jeżeli ktoś rzeczywiście nieporadnie sformułowane hasło doprowadził do prostej definicji, jednakże bardzo zrozumiałej i klarownej, i żeby to nie był też synonim, tak, czegoś, no to i, i, i owszem, i owszem jest za co podziękować i ja myślę, że to miło tym osobom, że ktoś zauważył, że zauważył ich pracę, a drugie, to jest też wskazówka, bo my się cały czas uczymy. To jest dobrze, jest akceptacja i tak trzeba robić, tak trzeba definiować hasła. Już, Właśnie tak? ty jesteś administratorem? Nie, ja nie jestem, ja jestem em, em, redaktorką. Redaktorką, nie jestem administratorką, bo tam trzeba pewnie by było coś bardziej się w to wszystko biurokratycznie zaangażować ja powiedzmy sobie nie bardzo lubię pracę biurokratyczną i ja sobie lubię redagować Dla tak? mnie to wystarcza, ja powiem tak ja nawet się nie ubiegałam o uprawnienia redaktora, po prostu zauważono w pewnym momencie, właściwie to ci trzeba by było nadać. Tworzysz poprawne hasła. Ja mówię, no to dobrze, no to no <laughs> niech tak. będzie A słuchaj właśnie, a jak to się odbywa? Czy, czy ty. Yy... Śledzisz to, co się dzieje w WikiSłowniku, czy, czy tylko z, zajmujesz się edycją? To swoją, jest tak, gdyby... że śledzimy, oczywiście śledzimy. Przede wszystkim każdy powiedzmy I w jaki sobie, w jaki ja powiem jak ja to mhm. robię. Ja zawsze mam dodane do swoich obserwowanych wszystkie edycje haseł, które zaczęłam, czyli Aha. zbudowałam od początku. Może nie kom, nie, ja nie robię kompletnych od razu haseł, bo to też nie jest wymogiem, ale przynajmniej mhm. zakładam hasło, daję tłumaczenie tego hasła albo wyjaśnienie, w zależności w jakim języku, bo jeżeli to jest z języka obcego, to dajemy po prostu tylko tłumaczenie na język polski, w zależności ile jest tych tłumaczeń, ile znaczeń tego słowa, a jeżeli to jest polskie, to trzeba zdefiniować innymi słowami dane, dane słowo. I zawsze przeglądam, co kto nowy, nowego dodał i co zrobił żeby czy, biorę tak, hasła, które za, założyłam sama, Aha. aczkolwiek potem w drugiej rubryczce mam hasła które gdzieś tam e, poprawiałam, ewentualnie coś dodawałam e, i tam też sprawdzam, czy, e, czy ktoś czegoś nowego nie dodał jeżeli widzę, szczególnie jeżeli to jest z IP, a nie jest to zalogowany użytkownik a poza tym też e, zawsze się wchodzi w obserwowane i tak się patrzy, co się dzieje bo czasami się nie ma pomysłu, co by się chciało zredagować, ale w obserwowanych może akurat jest fajne hasło i miałabym co dodać i, i o co uzupełnić dane hasło. I te, te, tym sposobem też się sprawdza, co jest. Tak to wygląda. I pomogłaby ci taka linia czasowa, jak jest w Facebooku, że po prostu wchodzisz na główną stronę i widzisz, co twoi znajomi zrobili. Ostatnie, jakie tam umieścili, czy, czym się chcieli podzielić i gdybyś miała coś takiego, to, to, to by Ci ułatwiło? Czy dużo czasu poświęcasz na to, żeby dotrzeć do tych... Do, do tego, do czego chcesz w sumie, żeby zobaczyć. Nie, dla mnie to jest na dzień Nie. dzisiejszy tak proste to, co ja chcę zobaczyć, co się działo, bo to mi w obserwowanych wyskakuje cały czas, czyli jeżeli wchodzę do danego dnia, no to widzę, co w ciągu ostatnich dni patrzę, co boty zrobiły, patrzę, co zrobili użytkownicy i wiadomo, wpierw człowiek się skupia na tym, co zrobili użytkownicy, potem jeszcze boty, bo czasami wtedy ciekawe linki się pojawiają i można jeszcze pewne informacje sprawdzić coś, o coś uzupełnić hasło niewiele wkładając do czasu, bo bym tu chciała jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, że redagowanie Wikisłownika nie jest aż tak pracochłonne jak Wikipedii. I to jest dla mnie ogromny plus, ponieważ no, nie posiadam aż tyle czasu, żeby dużo siedzieć. Bywa czasami, że długo siedzę, ale to nie, to nie jest tak, żeby może artykuł stworzyć porządny. Tak? A tutaj hasła się tworzy fajne, porządne, dobrze już nawet zilustrowane, o wiele prościej. No i jeden, jeden z pomysłów, który się urodził podczas tej konferencji, to jest wymowa słów i, i, i coś, co będziemy razem zrobić. Znaczy, To nie jest nowy pomysł, no, pomysł ponieważ nowy, one są... Tak, tak o, wymowa jest... Pojawia się wymo, nagrania wymowy polskich słów, również obcojęzycznych, niemniej jednak one są fatalnej, najczęściej fatalnej jakości. To znaczy dźwięk jest zanieczyszczony szumami, często nagrany ze złą dykcją, nie do końca z dobrym akcentem i też niedokładnie więc no, byłoby świetnie, gdyby się pojawiły nagrania czyste i, no, i obrazcowe, tak byśmy powiedzieli, tak? Czyli wzór, wzór wymowy. No to spróbujemy coś takiego zrobić na razie w zakresie, w zakresie dość ograniczonym, bo to, to, to wymaga dużo czasu, żeby wszystkie słowa przeczytać. Z polskiego słownika to nie byłoby takie łatwe, ale, ale na pewno jakoś popchniemy do przodu tutaj coś w tej dziedzinie. Widziałem nawet taką listę, takich czerwonych linków tak zwanych, czyli słów, które wymagają przeczytania. Mhm. Jest tak, tak, takiego, tak, prawda? bo e, jeżeli słowo jest nawet e, gorszej jakości, to boty zamieszczają wymowę automatycznie, także nawet nie trzeba tego wyszukiwać na słowniku, już boty się tym zajmują. E, jeżeli, jeżeli oczywiście na komo znajdą nagranie danego słowa, to automatycznie to podpinają. E, więc... E, oczywiście są takie, jak jeżeli jest hasło i nie ma y, y, przykładu wymowy nagranego to znaczy, że go nie ma mhm. chyba albo, że się pojawiło niedawno i jeszcze bot się żaden y, y, nie, nie tak, nie zainteresował tym ale boty, y, generalnie powiki y, słowniku hulają Szybko, szybko da, da, i, i tak, i tak na, na, na co dzień, bo yy. jak ja zawsze wchodzę, to jest kilka botów. Ale te boty wyszukują te wymowy na jakiej zasadzie? Standardu yy. nazwy pliku na Commons czy między wikisłownikami z różnych edycji? Yy. Na to body? pytanie nie odpowiem ci, ponieważ nie jestem informatykiem, jak widzę efekty i to, co jak gdyby ze strony użytkownika. Yy, też i odbiorcy zauważam, a jak to jest technicznie rozwiązane? Absolutnie nie, dlatego jak byłam w Łodzi, czy też byłam na dziesięcioleciu Wikipedii, bardzo lobowałam za tym, żeby przyciągnąć wielu programistów, osoby, które po prostu to potrafiły na przykład wiele rzeczy ująć w szatę graficzną na Wikisłowniku, no i to odniosło spory skutek, bo powstało mnóstwo szablonów, ładnych szablonów, prostych szablonów, które usprawniają pracę na Wikisłowniku. Może nie ma jeszcze takiej synchronizacji, bo jak się schodzi z jednego punktu, to jest jeszcze ten stary szablon, który jest taki troszeczkę mało zrozumiały, ale już jak się z drugiego miejsca wejdzie, to już mamy piękne szablony, gdzie mamy już na, na dzień dobry wybierasz np. przykład w języku polskim, no i w innych językach również. Czy to jest rzeczownik, od razu są pomocy, jeżeli, jak zdefiniować, czy to rzeczownik, czy przymiotnik i wchodzi się i jest szablon odpowiedni dla danej części mowy i to też usprawnia, bo na przykład widzimy, że jeżeli to jest rzeczownik, to musimy odmienić przez przypadki, tak? Jeżeli to jest załóżmy przymiotnik, no to akurat tam nie ma jeszcze tabeli, ale są gdzie indziej zamieszczone już takie gotowe wzorce, jeżeli to się odmienia regularnie, to po prostu nawet skrótem wrzuca się całą odmianę i to powstało tylko i wyłącznie dzięki osobom, które się znają na Programowaniu, które się po prostu pojawiły na WikiSłowniku i dużo wniosły, dużo wniosły. No jak już rozmawiamy o Wikisłowniku, słowniku, to powiedzmy, że jest użytkowników takich aktywnych, nie, no to jest to, że ja nie patrzę na takie statystyki do końca no to Trudno ile, mi by było... ile osób rozpoznajesz także aha, o tutaj znam tą osobę tą znam w tych obserwowanych ja myślę, że tam. tak bo te osoby też powiedzmy sobie nie do końca regularnie też redagują ale tak to 20 osób ja rozpoznaję część z osób, które wcześniej redagowały teraz się na przykład rzadko pojawiają albo nowych, które aktywnie redagują i to jest też, że na przykład rozpoznaje nikt, ale na przykład nie rozpoznaje co on robi, bo e, ja nie sprawdzam stron z języków na przykład których w ogóle nie znam, ponieważ uważam, że e, samo sprawdzenie czy to jest e, tylko szablonowi odpowiada to nie wnosi niczego, z którą, e, e, e, błędy merytoryczne w tym momencie dla mnie są nieczytelne, więc najbardziej dla mnie zawsze będą rozpoznawalne te osoby, które redagują w językach, w których ja również redaguję, albo cokolwiek rozumiem. Musimy się skupić teraz na S5. Jedziemy na A jak? Na tą mówi... autostradę. Jeżeli jest, to tam nic nie mówi. No tam będzie autostrada, to chyba ja musimy zjechać. Nie bój się, nie bój, nie bój. No tylko nie chciałem, bo to jedzie w bo mówi, że na coś trzeba było pojechać, ale to dopyt gorszy, chyba nie. Szlakiem, no, no jedziemy chyba na autostradę na razie, niestety, ale może niestety, no zobaczymy. to Tak chcieliśmy uniknąć autostrady, bo w tamtą stronę widzieliśmy spory korek przed bramkami. Ja, się z 5 km miał chyba, nie? Ten korek? Czy? No sporo miał sporo. 2 km. A2 jesteśmy, a nie jest 5 też, aha, jesteśmy na dwóch drogach jak gdyby razem. Ale Michał, ty, czy, ty, czy Ty wiesz na przykład coś od strony deweloperów Wikipedii, czy, czy to jest taki kierunek, który jest, nie wiem, narzucony i że tak będzie to w tym kierunku zmierzać, żeby to było coraz bardziej podobne do jakichś ogólnych standardów, już nie tylko Facebooka, ale tych... Projektów społecznościowych, jakich portali społecznościowych, które na no, na jakiejś intuicji, czy komunikacji. jest taki kierunek. Jak on wygląda dokładnie, można śledzić. Po prostu pytając deweloperów, mediawiki, wchodzą spotkania. Spotkania zdarzają się rzadko pojawiają się na przykład na, na tych na międzynarodowych konferencjach. Co roku są spotkania, bloki deweloperskie. Czy dużo czasu się poświęca interfejsowi użytkownika i sposobom interakcji użytkownika z oprogramowaniem? Tak naprawdę, mniej więcej połowa budżetu programistycznego e, e, przeznaczonego przez Fundację e, to jest właśnie e, e, ten user experience doświadczenie e, użytkownika w korzystaniu z Mediewiki. Tam wchodzi kilka podprojektów, tam wchodzi echo, tam wchodzi flow, czyli nowy sposób prowadzenia dyskusji, które proponuje Fundacja I to są tematy, które przyjęli się od wielu lat. Tam wchodzą różne rzeczy związane z wizualnym. wizualnym. Tak naprawdę kontakty z tymi programistami to jest coś, co należałoby podjąć tak naprawdę, żeby się dowiedzieć. Jak oni to widzą. Ale będą też w Londynie rozumiem, tak? Będą też w Londynie. Co jest ciekawe, my tak naprawdę jako społeczność mamy, mamy pewne narzędzia nacisku. Przede wszystkim jest baksilla, gdzie można chodzić i zgłaszać błędy. Tam bardzo często społeczność chodzi i zgłasza swoje uwagi co do tego, jak wygląda tylko nie implementacja, to co oni proponują. Możemy też zwracać swoje uwagi na przykład na poziomie budżetowania całej strategii Fundacji Wikimedia. Na przykład właśnie kończy się druga runda oceny budżetu Fundacji przez FDC, Funds Fundus Dissemination Committee, społecznościowy komitet przydzielania środków, który składa się głównie przez osoby wybrane przez zarząd Fundacji Wikimedia, ale gdzie Fundacja sprawdza, poddaje pod taki audyt wewnętrzny swój budżet swoje zamiary. Można było w trakcie tych konsultacji, albo cały czas można zgłaszać swoje uwagi co do kierunków, środków podejmowanych przez Wikimedia Foundation i cały ten program właśnie interakcji użytkownika z oprogramowaniem jest ważną, wskazaną częścią tego całego budżetu kontraktorów opisywanych w tym programie i Także można zgłaszać uwagi to nie jest jakiś problem. Pytanie, czy ktoś, kto chce to robić. Ale to zwłaszcza trzeba po angielsku. Oczywiście, zwłaszcza się trzeba po angielsku. Wiadomo, że no może nie, jeśli... Stowarzyszenie może być wyłącznie... interfejsem pewnie. Tak? Aha, jeśli to znaczy Ktoś, pomóc, ktoś ma coś to po polsku. Po polsku... Jasną uwagi to prawdopodobnie. Jako stowarzyszenie możemy, możemy pomóc, tak? Przetłumaczyć, czy, czy, czy spróbować się skontaktować. Jeśli nasi członkowie mają wyraźne zapotrzebowanie, żeby jakieś próbować instytucjonalnie do tego podejść, poprzez nasze kontakty z fundacją, czy innymi organizacjami partnerskimi, które są w to włączone. Możemy spróbować to zrobić. Natomiast osoba fizyczna też może to robić. Tak jak wiele osób fizycznych jest po prostu deweloperami, na przykład MediaWiki. Tak wiele osób ma konta dokonuje wkładu w to programowanie. Nie wie chyba, co, wie, co robi, ma dostęp do, do, do tego całego procesu tworzenia. Jest czy bezpieczna? No właśnie, czy mamy zjeżdżać tutaj, czy nie? No trzeba by było popatrzeć, no, tam płatna, bo tam jest ja bym sprawdzić, tak, nam mogło popatrzeć na mapę. To już ja uważam. No niestety tak, tak tak. mi się zaczęła. Czekaj, bo ja patrzę na mapę. Wiem, gdzie jest. Nie chcę wiedzieć, że tu jest czereśniowa 19, bo nie to. No to trzeba zjechać chyba na S5. Tak, tak. i potem do wrześni skręcić, prawda? Tak. Co tak. jechać dookoła, to trzeba. No, nie... Albo przez Środę Wielkopolską, albo przez, albo na północ właśnie, na Gniezno. No ja myślę, że na północ, czyli w kierunku Gniezna, a potem odnieść do wrześni, prawda? I tam jechać już do Kutna można do Konina. Do Konina. No i tam w Koninie mówię, żeby włączyć Tak, tak, tak. No wytłani można. tak Czyli co, teraz na Kostrzyn, potem Września, czy No teraz pojedziemy w kierunku potem na S5, Gniezno i Bydgoszpegnie tam lewej jest. No to dobrze. No tak jak tutaj jest najlepiej. Czyli na Kostrzyn w Kostrzyniu na Wrześniu. Tak, przynajmniej tutaj na mojej mapie. Ostrzynia, którego ostrzyn. jadę. ostrzyn. Ostrzyn, tak. Ostrzyn, i potem i leci na wrześnie Droga. 92. No, no, no. Tak, 92. 92. No ja wiążę duże nadzieje z tym, że, że ktoś tam myśli w tym kierunku, żeby to było bardziej podobne. No bo że sporo jest głosów, że to, że to tak nie powinno wyglądać, że to się właśnie robi taki Facebook i że, i że to jest nieproduktywne, ale według mnie to właśnie będzie produktywne, jeśli te sprawdzone i no, komercyjnie rozwijane pomysły się przeszczepi na, na krótką No, Ona troszkę skostniała jest przez, przez te lata i te.. I te te nowe eksperymentalne funkcje, które są włączane, jakoś tak tchną świeżością, prawda? Tylko, że nie, nie stanowią się jakiejś całości i takie fragmenty się pojawiają, no to tak wygląda troszkę dziwnie, jak, jak taki, taka no, ulica w przebudowie, że kawałek jest zrobiony dobrze, a, a pobocze na przykład jest, nie wiem, no, zupełnie zepsute, albo drzewa rosną jeszcze. Bo to jest obrona przed tym, że jakaś była propozycja całości, żeby zmienić cały ten układ, to się pojawił wielki szum, że nie, no, taka zmiana, rewolucja, w ogóle wszyscy na pewno przestaną zaraz edytować i dlatego postanowiono to wprowadzić po kolei. Myślę, że to jest dobra droga, żeby się stopniowo do pewnych elementów przyzwyczajać. No właśnie ja też, bo są różne filozofie takiego tworzenia, można zostawić to, co jest i tworzyć coś nowego równolegle i wtedy objawić to jako drugi pomysł. I proszę bardzo, korzystajcie sobie albo z jednego, albo z drugiego bo w sumie tak można było zrobić przecież. Albo wprowadzać stopniowo te zmiany i wtedy no, wiadomo, że będzie krytyka, no bo część ludzi chce korzystać jednak z tego starego interfejsu. Zresztą to jest to, co, o czym mówili dzisiaj podczas, podczas ostatniego Tak? Encol. Mówisz o plaski, nie Mediawiki, tak? Tak, no właśnie. Ta. Oni to mówili, nie było ostatnie. Oni mówili przedostatnie. Oni mówili o tym, że Właśnie Kiedyś mechanizm wiki można było zainstalować przy pomocy zwykłego hostingu, zresztą tak mamy wiki radio zainstalowane, no i łatwo tam się coś zmienia, ale już upgrade'ować do najnowszej wersji nie za bardzo to możemy, bo, bo z kolei to wymaga jakichś linii, już linii wiersza, jakichś tam wpisywania, jakichś cudów i, i, i to, już, to już jest dla na nas nieosiągalne. Natomiast Polimerek powiedział, że to z kolei ich to nie interesuje, bo oni rozwijają mediawiki po to, żeby robić Wikipedię. Ale jakieś... znaczy to jest pewna filozoficzna zmiana, która mnie bardzo niepokoi przeciwko, które protestowałem nawet na ostatnim, na ostatnim takim spotkaniu, które się odbyło w Londynie, to było w szkolenie, natomiast byli tam przedstawiciele też Fundacji Wikimedia oraz bardzo wielu chapterów sobie porozmawiać, jak my, te, jak my widzimy wizję tak naprawdę na marginesie e, ruchu tego wikimediowego, a jak widzą to pracownicy Fundacji Wikimedia, obecni i nieobecni na tym spotkaniu. Problem jest taki, ponieważ jestem w tym roku od tysięciu lat, że nastąpiła pewna duża zmiana myślenia, łącznie z mottem i misją e, Fundacji Wikimedia to, co opowiadali koledzy, że Fundacja Wikimedia, po Tomasz przestała jako wspierać wykorzystywanie oprogramowania MediaWiki. To jest tylko jeden z tego przykładów. Jeśli ktoś nie słyszał, Tomasz opowiadał o tym, że Fundacja zaczęła traktować oprogramowanie MediaWiki, nie wiem, czy tak było zawsze, wydaje mi się, że nie, jako tylko i wyłącznie oprogramowanie wewnętrzne. Ono już jest na wolnej licencji, możecie je sobie używać, pobierać, natomiast nie zapewniamy jakiegoś wsparcia i nie myślimy o tym, jak ktoś jeszcze wykorzystuje to oprogramowanie MediaWiki. Jeśli ktoś to robi, to w prywatnym czasie autorzy tego oprogramowania, natomiast Fundacja traktuje to oprogramowanie tylko i wyłącznie użytkowo, jako oprogramowanie własne, przystosowane tylko i wyłącznie na potrzeby projektów własnych i nie rozwijając go, z myślą o innych użytkownikach internetu. To jest takie dosyć radykalne odejście od tej wczesnej formuły działania tego ruchu wikimediowego, który był znacznie silniej zakorzeniony w wolnych licencjach, w tym wolnym myśleniu, akcentujący to, że to można wykorzystać na każdy inny sposób. Tworzymy rzeczy, elementy, które ludzie będą wykorzystywali w sposób, który dla nas jest nawet trudny do wyobrażenia nie mamy pojęcia jak ludzie będą to wykorzystywać dajemy im, a oni znajdą tysiąc jeden sposobów na wykorzystywanie tego i to się stało to z Mediawiki, które zasila bardzo wiele bardzo różnych stron internetowych tak było więc niestety Fundacja zaczęła zmieniać ten swój stosunek ileś lat temu kiedy coraz mniej zaczęła się zajmować promowaniem jakby takiego wolnego działania, wolnych licencji a coraz bardziej zajmować się przekazywaniem bezpłatnej wiedzy na całym świecie. Zmienił się środek ciężkości, więc zamiast zajmować się nie wiem, wolnymi licencjami, wolną kulturą, wolnym oprogramowaniem, Fundacja zaczęła się zajmować wszystkimi takimi projektami i programami, które są tradycyjne dla organizacji pozarządowych, zajmujących się naszym trzecim światem, edukacją, takimi sprawami, więc Bardziej ważne stało się dostarczanie wiedzy do Indii albo Brazylii, do różnych, różnych pomnianych miejsc, rozwijanie Wikipedii, Wikimediów na takich rynkach nisko rozwiniętych, w językach lokalnych, jakichś afrykańskich i tych podobnych, żeby dostarczać ludziom wiedzę. Mniej, żeby promować tą wolną twórczość. Zaczęło to się, bo różnice, się wydają się, że różnice nie są wielkie filozoficzne, one się zaczęły ujawniać ujawniać na przykład finansowaniu, kiedy na przykład pojawił się opór w fundacji przed finansowaniem lokalnych wersji językowych. Dlaczego? Fundacja okazała się, że bardzo fajnie jest finansować Wikipedię i wykorzystywanie Wikimediów, dostęp do Wikimediów na rynkach tzw. krajów słabo rozwiniętych, ale Pojawia się opór przed finansowaniem języków lokalnych, zamiast tego próbując języki wielkie albo język angielski. To jest takie pokazanie przejścia w myśleniu tak naprawdę, o tym, czym są Wikimedia. Oczywiście to nie jest stałe. Nie ma, nie ma przeciwstyceń, żeby ta misja, wizja, plan strategiczny fundacji się zmienił na najbliższe lata. Natomiast to jest kwestia społeczności czy ludzi, A którzy będą naciskać tak? nie e, nie i prezentować swoją własną wizję. Hmm. Bo ja kiedy jestem tutaj na 10 lat, pamiętam, że kiedyś sposób myślenia, powiedzmy w 2004-2005 roku, sposób myślenia o tym, czym są Wikimedia, był bardzo różny od tego, który się pojawił później, kiedy przechodziły kolejne fale użytkowników to, byli coraz mniej związani z tym bohaterskim, e, muszę skręć, klosowatym, tak, tak. i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest wielka szkoda, że to ta zmiana idzie w tym kierunku. Ja nie wy... no, ale to też szczytny cel jest, prawda? Tylko, tak, to, że to są to wszystko jest... szczytne cele i to jest kwestia, gdzie są. gdzie są, gdzie, gdzie są położone. To żeby akcenty. Nie, nie wylać dziecka z tak kontrolą, jak to się mówi, czyli żeby nie przez to, że jakiś nowy cel... Też szczytny i ważny jest określony, żeby nie stracić z oczu starego celu, który, no, do, dla którego ludzie przyszli do tego w ogóle projektu, prawda, i zaczęli go wspierać i, i nagle mogą no, być zdziwieni, że, że to już przestało być ważne. To Dlaczego nie tak. przyszli? To były różne fale, różne fale demograficzne, różne fale edytorów. Kiedyś to już kilka lat temu była bardzo ciekawa prezentacja na Wikimanii, a bodajże wówczas o czterech falach e, wolontariuszy, w których każda była inna i każda prezentowała sobą inne wartości, inny poziom umiejętności, e, inne cele. Tak naprawdę człowiek tam pokazywał moim zdaniem całkiem słusznie o to, że jak, kiedy to się zaczyna, a, kiedyś to się zaczynało od ruchu hakerskiego, e, ruchu, ruchu ludzi związanych e, silnie z wolnymi licencjami, e, pojawiały się kolejne fale, które miały zupełnie, zupełnie inny pomysł na to, czym mają być Wikimedia. Naprawdę, więc to jest taka trochę różnica kulturowa. Za każdym razem, kiedy przychodziła kolejna fala, między starymi a nowymi było pewne spięcie, bardzo silne spięcie kulturowe. W sposobie w ogóle komunikowania się, sposobie współdziałania w tym, co było dla jednych ważne, dla drugich nie. No, więc ten ruch Wikimediów zawsze Zawsze ewoluuje, natomiast to jest właśnie pytanie: czy on ewoluuje zawsze w najlepszym kierunku? Tak? Jako społeczność na pewno możemy jakoś na to wpływać, przypominać albo upominać się o nowe wartości. No, ale jednak fundacja jest kierowana przez zarząd, prawda? czyli zarząd, tak, czy też radę. Rada Fundacji nakreśla kierunki jej rozwoju. Tak, natomiast ona nie żyje w próżni. Dlatego... No, tak, no. No to jeszcze członkowie społeczności wybierają członków rady, ale oni nie są jacyś zabetonowani to znaczy mamy, mamy pewną możliwość tworzenia, tworzenia klimatu, tworzenia dokumentów, tworzenia tej całej wizji wiadomo, że pracownicy Fundacji Sił Rzeczy są bardzo dużą siłą nadającą tonu temu, co tam się dzieje natomiast społeczność ma olbrzymie możliwości należy z nich korzystać nasz znaczy, celny punkt programu to był IPEC, wiecznie utrapienie czy cenny edytor Wikipedii no właśnie, co pamiętacie z tego, ja pamiętam, że po prostu z IPEC jest gorzej traktowanym użytkownikiem Wikipedii a IPEC to musimy wytłumaczyć, bo nie wszyscy wiedzą, to jest człowiek, który znaczy edytor Wikipedii, który wchodzi nie logując się, tylko no, można go rozpoznać po numerze IP, stąd się wzięła nazwa IPEC czyli, czyli rozpoznań no, no, Zostawia swój ślad, ale, ale to taki bardziej anonimowy ten ślad, no trudno go zidentyfikować. Chyba, że stale wchodzi z tego samego IP, no to właśnie wtedy jest identyfikowany poprzez ten IP. Mi z tego wykład, z, z tej prezentacji utwilo, że ludzie się wypowiadają, nie, z, nie mając nie znając danych. Coś tam pisał, że 20 30 jest jakiś tam wandalizujących. Ale nie ma na to żadnych, żadnych statystycznych jakichś yy, danych, więc yy, to było takie najbardziej, myślę, symptomatyczne, że często ludzie się wypowiadają, nie, nie mając danych. I na tej podstawie postulują na przykład blokowanie niektórym idkom dostępu tak, do, do pewnych dyskusji. Mam ciekawa statystyka dotyczyła przeżywalności, przeżywalności haseł tworzących przez urzędów. Takie dwie ważne rzeczy to takie, że po pierwsze użytkownicy niezalogowani stosunkowo często tworzą nowe hasła. Tak jak edycje nie są, nie są aż tak częste, natomiast są stosunkowo dużą siłą wśród osób tworzących nowe hasła, wśród powstających nowych haseł I dzisiaj tak no, praktycznie wszystkich to badanych w wersjach językowych Wikipedii, od polskiej przez angielską, niemiecką do japońskiej. Druga rzecz jednak była taka, że w polskiej Wikipedii stosunkowo najrzadziej te hasła się utrzymują w dłuższym czasie. Były duże różnice językowe, tak jak najdłużej się te hasła utrzymywało w wersji japońskiej, tam podejrzewa że hasów haseł stworzonych przez użytkowników niezalogowanych istniało po tym zadanym okresie taką średnią, jakimś benchmarkiem dla Wikipedii anglo niemiecko chyba hiszpańsko-języcznej było jakieś tam 36%, coś takiego, tak? Na polskiej Wikipedii tylko bodajże tam 17% tych haseł przeżywało. Tak, co na okresie. Pokazywało, że na polskiej Wikipedii statystycznie dwa, dwa razy mniej haseł przeżywa, niż na jakichś takich Wikipediach podobnych, mniej więcej podobnych, kulturowo. To by oznaczało, że Prawdopodobnie na polskiej Wikipedii hasła robione przez użytkowników anonimowych rzadziej są poprawiane, a częściej są od razu kasowane. Także nikt nie, rzadziej się wyciąga rękę do użytkownika niezalogowanego, a znacznie częściej się strzela. Były oczywiście głosy, że to mogą być wszystko zaburzenia z tego zresztą z powodu kilku war, wandali e, osób produkujących hasła e, jako niezalogowani polskiej Wikipedii. Nie wiem, jak wygląda sprawa takich wandali na innych wersjach językowych, bo w sumie, dlaczego miałoby ich tam nie, być? Yy, nie może yy, być? Jaka była metodologia? Może ktoś się wycinał te, te, takie obserwacje izolowane? Może nie. Yy, mogła być też taka sytuacja, że na angielskiej teraz była mowa, że nie wchodzi od razu artykuł, jeżeli ktoś jest izolowany, tylko z ileś tam pytań, czy na pewno coś utworzyć, czy to nie jest... Zniechęca do tak, tworzenia. To, że no, dlatego te co u nas są od razu to usuwane są liczby w ogóle nie wchodzą. To prawda. To prawda, no, bez sprawdzenia dokładnej metodyki badania ciężko jest tutaj już wyciągać wnioski o no, w szczegółach. Natomiast no, pojawia się już takie podejrzenie, że nasze obserwacje o tym, że twórczość użytkowników nowych jest źle traktowana bardzo często przez SWS przez sprawdzających, no niestety jest, jest, jest słuszna. Tak? Potwierdza, potwierdza się to, RESTV, to, że jest niska jakość tej petycji, okay. tak? Nawet nie tyle, natomiast że jest bardzo niski próg hmm, jakby tolerancji czy nisienia pomocy za małe moce czy niesienie pomocy, za, łatwość, za duża łatwość w usuwaniu czy rewertowaniu wśród istniejących, e, starszych użytkowników. No tak, to, to jest cały problematyczne <śmiech> i to nie, nie, nie, zapewne w sporej części zniechęca tych ludzi. Też chyba na Polskiej był dosyć niski procent ludzi, którzy zostają na długo. Tam chyba też jakiś się kiedyś. Tak, zresztą e, wystarczy się przejść na jakieś otwarte spotkanie, warsztaty poświęcone Wikipedii. Anno Dominik 2013-2014 to znaczy to jest tak, że jest przynajmniej jedna osoba, która jest obrażona na Wikipedię, bo próbowała edytować jej coś usunięto, wycofano słusznie, niesłusznie, bo no o jakieś problemy. Także było wielu wielu ludzi, którzy próbowało i się nie udało o problemie, myślę, że świadczy niezależnie, czy to było słusznie, czy nie słusznie, nie? że ta osoba ma pretensje. tak, To, tak, znaczy, tak. W sobie to... to, jest, to znaczy, że gdzieś nastąpił problem e, albo przy usuwaniu, albo przy komunikowaniu, e, dlaczego coś zostało usunięte. Tak, tak. Idealnie... Ja powiem, ja, ja bym chciała, że, za, że nie zapomnę myśl. E, z jednej strony prowadzimy sporo e, akcji, e, pomóż e, edytować no, uśmiech, Proszę, be. Uśmiechnijcie się tutaj. Z jednej strony promujemy, aby, znaczy szukamy nowych edytorów, nowych wolontariuszy i mówimy zacznijcie je edytować, a z drugiej strony oni potem chodzą, robią coś też nie do końca poradnie, nie za bardzo sobie jeszcze radzą z szablonami albo nawet próbują nowy założyć właśnie artykuł i tak dalej, bo to nic z tego nie wychodzi. I tak naprawdę to, co zostało włożone, no jak gdyby cofaj, wręcz zniechęcająco wpływa na ludzi no niestety tak to czasami gdzieś tam bywa, z jednej strony nakłaniamy do edytowania, a z drugiej strony dosyć szybko bijemy po paluszkach no no no, nie tak zrobiłeś to tak, więc to, to, to no takie jest troszeczkę jak tutaj dysonans panuje w tej całej filozofii pozyskiwania nowych wolontariuszy ja rozumiem, że ilość edycji, która się pojawia na Wikipedii jest ogromna, brakuje ludzi, którzy też to y, mogą sprawdzić, tak? mają na to czas i, i wszystko, no ale gdzieś tam, żeby poszukać tego złotego środka, znaczy przynajmniej spróbować poszukać tego złotego środka, y, żeby też, no, tych ludzi, którzy y, może coś robią nieporadnie, aczkolwiek, no, y, przynajmniej y, na pierwszy rzut oka nie widać złej intencji, żeby ich wspomóc na pewno warto ich wspierać, ale poza tym, że warto ich wspierać, jeżeli już ich jakoś tam krytykujemy i odprawiamy to idealnie by było, gdyby on był tak skrytykowany, żeby potem tak faktycznie źle zrobiłem yy, muszę coś poprawić, bo... Bo, bo tak być nie może, no, ale, tak? bo pierwszy kontakt, jest, pierwszy kontakt jest bardzo ważny. Bardzo ważny. Ja do dzisiaj pamiętam, jak ja zaczynałam na Wikisłowniku, te szablony jeszcze były w ogóle wtedy, no, przede wszystkim były czasami bezsensowne, bo na przykład te, e, nie było rozróżniania z wielkiej i z małej litery haseł, co dla niektórych języków jest bardzo istotne, chociażby dla języka niemieckiego. Są wszystkie. Tak, wszystkie są z wielkiej litery, nie można było tego nawet argumentacja za bardzo wtedy nie pomagała, żeby to zrobić, ale pamiętam jedną fajną rzecz. Że na wiki słowniku to było tak. Ja to zrobiłam nieporadnie, po prostu zostało poprawione. Po prostu zobacz, robimy to w ten sposób. Ja Wtedy się otwiera, edytuj i widzi się tak naprawdę od razu instrukcję, że na przykład linkujemy wszystko to na wiki słowniku, wszystko to, co się znajduje w definicji. I proste, bo nawet jeżeli ktoś napisze jeżeli ktoś pisze laikowi podlinkuj to, no to mówi po prostu po chińsku. Mówi po chińsku. I taka informacja nie daje absolutnie nic. A jak ja otwieram i patrzę, aha, powiedział mi, że mam podlinkować, a tutaj patrzę, aha, po dwóch stronach kwadratowy nawiasik, Fajnie, no to może o to chodzi, tak? No tak to, jest, to, jest to jest oczami zwykłego laika i w ten sposób. Naprawdę to dużo ułatwia. Ja zauważyłam, że właśnie jak na przykład osoby nie, pod, nie podlinkowały haseł i ja po prostu to zrobiłam, tylko napisałam, że coś tam robimy. W następnych edycjach one rzeczywiście już wtedy te kwadratowe nawieźliki sobie wstawiały. Potem już się nauczyły sprowadzać to do formy wyjściowej, słownikowej i tym sposobem ludzie się najszybciej uczą i nie robią tnie, tych błędów. Właśnie to jest coś, czego mi brakuje. To znaczy, możliwość obserwacji działań danego użytkownika w sposób automatyczny. W tej chwili jest tak, że ja muszę wejść na jego wkład, zobaczyć, co on robi. Tak, Tak. tak a on w tym czasie może robić coś, coś innego. Właśnie coś edytuje, albo sprawia. Tak, albo zrobić no ja będę... taki timeline jak z Facebooka, no byłby fajny. Tak, pisa? tak, do tego nawiązuję właśnie. Ale tylko wybranych, bo jest coś takiego zdaje się, taki JavaScript, który umożliwia śledzenie na bieżąco wszystkich zmian. Natomiast tak. nie można sobie wybrać chyba użytkowników. Znaczy, tam, że to jest, ja mam, jest coś takiego, że w zależności, chyba <grym> też troszeczkę od uprawnień, bo ja wiem, że w momencie, kiedy dostałam tego redaktora, to mi się pojawiło parę narzędzi, że na przykład na mojej stronie od razu pojawiają się innym kolorem albo bardziej wyświetlone rzeczy, które znaczy strony, które uległy modyfikacji na przykład przez e, innych użyt, użytkowników Aha. wcześniej strona była zatwierdzona a obecnie się znajduje w statusie do przejrzenia czyli a, na przykład ja mam już na razie, takie presji, narzędzie tak, tak, są wersje przejrzane i w tym momencie e, już na tych moich obserwowanych e, ja mogę sprawdzić, które uległy e, edycji i to było przez uczestników do których jeszcze, no, powiedzmy sobie społeczność, nie nabrała na tyle zaufania, że e, tworzą e, większość edycji poprawnie, tak? E, tak. No to, to na jest... tym polega, że aż się nauczą tego e, kodu. E, to jest przydatne, ale e, to nie wystarczy. To znaczy, to narzędzie, o którym ja myślę, jestem prawie pewien, że nigdzie go nie ma, mhm. e, właśnie, żeby móc obserwować użytkownika, to by było bardzo przydatne w sytuacji, e, gdzie jest nowy użytkownik, który by ja zauważam, Piszę mu coś w dyskusji, tak? ewentualnie coś poprawiam w tym artykule, który on zrobił I ja potem, jak ja mam pamiętać, żeby potem do niego zajrzeć, czy on to wziął pod uwagę, to prawdopodobnie o tym zapomniał. Tak? Ale jeżeli... możesz wiesz, co zrobić, do obserwowanym dorzucić tego yy, użytkownika albo jego listę w dyskusji i w tym momencie to się wyświetlało. Yy, mam automatycznie ustawione, że wszystko, co edytuję yy, yy, yy, wchodzi na moją listę obserwowanych, więc jego stronę dyskusji obserwuję. Obserwuję ten artykuł, o którym mowa, tak, ale nie dowiem się wtedy na przykład o tym, że jeszcze coś z Że on z zabrał się zupełnie za inny artykuł tak, i robi to samo, bo na przykład nie zauważył tego mojego wpisu, bo nie zorientował się, jak wejść w dyskusję, bo też takie przypadki bywają. No się ręcznie chodzić po rejestrze No tak, ale to już tak, zajmuje to więcej Ale to tak jest gigantyczny to. Gigantycznie no, dużo zachodów. Nie, tak? nie ma tego, tak. Znaczy, takie narzędzie byłoby bardzo przydatne dla użytkowników stricte problematycznych. Prawda? Kiedy jeszcze się miało dużo czasu i mało rzeczy obserwowanych, żeby obserwować. No Ale to dla pracy zespołowej to też byłoby fajne, prawda? Żeby widzieć, co ktoś inny w zespole Co robią, Twoje co znajomi, Zawsze możesz, tak? ma, masz możliwość. Znaczy, można do tego dojść. Chodzi o to, żeby to się działo automatycznie. Żeby to było łatwiejsze, tak? Żeby to było... Że chce obserwować, co robi ten użytkownik. Tak jak to się na Facebooku odbywa, prawda? Subskrybuj nowe informacje, które ten na użytkownik Na pewno by to ułatwiło śledzenie chociażby właśnie tych ip e ów bo w tym momencie, jeżeli coś zauważyliśmy, poprawiliśmy, moglibyśmy szybciej zobaczyć, czy ta osoba idzie w kierunku, żeby coś konkretnego zrobić, czy bardziej bawi się, albo tak naprawdę to właściwie niczego nie wnosi i może, może po prostu więcej jest poprawiania i, i niż stworzenie na przykład nowego hasła. U nas staramy się poprawiać po prostu źle utworzone hasła, poza paroma wyjątkami. Czyli, jeżeli od razu nie mają żadnego szablonu, no to nie ma sensu. Jeżeli nie mają przede wszystkim definicji, czyli podstawowej rzeczy, to wtedy no, niestety ulegają kasacji odgórnie. To trzeba od, założyć od nowa na szablonie i, yy, i z tym. No i y, oczywiście z, z wyjaśnieniem hasła, tak, z definicją, więc takie coś nic nie wnosi. Ale y, kiedy już hasło zostało zdefiniowane chociażby, no to się poprawia, się dodaje sporo rzeczy, uzupełnia i bardzo często po prostu yy, jeden ze stałych użytkowników, zalogowanych użytkowników, coś tam poprawi, reszta doprawi więcej i już jest całkiem porządne hasło. A ta osoba też się trochę cieszy, bo założyła ten artykuł i widzi, co się stało. No znowu nas tutaj Aha. kurzą tą autostradą płatną, ale jedziemy do wrześni. <śmiech> tak, to z wrześni byli ci uczniowie. Tak, tak, tak właśnie, to... właśnie, a ale Możemy od razu o, jeszcze o tym opowiedzieć. Aha, to, no to po kolei. Eee, jeszcze skończyć ten wątek. Znaczy, są, są różne sposoby, różne nakładki, tak wiadomo, że ostatnie zmiany śledztw nie zalogowanych i tak dalej, tak dalej. Są pewne narzędzia, które hulają na serwerach narzędziowych yy, Wikimedii, gdzie można próbować znaleźć pomoc. Wreszcie są pewne narzędzia do monitoringu, które powstały trochę w innym celu, mianowicie dla badania aktywności ludzi, którzy wzięli na przykład udział w warsztatach Aha. albo takich grup, Wiki które Metrics, chcemy ta, tak, grup, które chcemy sobie obserwować. Powstało fundacje trochę na zapleczu, oprogramowanie, które polega na tym, że możemy sobie wciągnąć, zaimportować jakąś kę czy tam prosty plik, na przykład z listą użytkowników dynikami potem obserwować to, co oni robią, żeby, to potrzeć, bardzo żeby śledzić ich aktywność. Powstało to, coś w kierunku, żeby jest. powstało to po to przede wszystkim, kiedy mamy jakichś użytkowników warsztatów, osoby szkolone, jakąś grupę zdefiniowaną z góry i potem będziemy chcieli badać przez nawet przez wiele miesięcy tak naprawdę ich aktywność, żeby zobaczyć co, no, wygasa, no To co, fajnie coś jeszcze. Edytują, jak, jak to sobie dalej. zainstalować, czy jak z tego korzystać. Eee, a, to, jest, to jest temat na no, bardzo długą rozmowę z tego co więc niestety nie mamy tego przetłumaczonego na Polski. A... Natomiast no, to, jest coś do, to jest coś do zrobienia. To jest coś koniecznie rozmowy. do zrobienia, bo to jest właśnie to, o czym ja mówię, tak? Bo jeżeli tam można zdefiniować grupę użytkowników. Po prostu wciągasz listę, wpiszesz, tworzysz prosty plik, czyli tworzysz listę, yy, ładujesz się, jest takie, jest takie narzędzie. To, yy, yy, tam pokazywano na takiej wewn wewnętrznej liście, fundacja dawała furtkę możliwość pobawienia się tym. Wydaje się, że to narzędzie miało być otwierane, otwierane on chyba są, jest już otwarte. Można, można z niego skorzystać. Oni pracowali tak, żeby ono nie było schowane tylko dla pracowników fundacji, tylko żeby można było je wykorzystywać do swojego... No jasne, no to, to, to, to jak najbardziej. To jest to, o co mi chodzi. Będę musiał tego koniecznie poszukać. Bo, bo, bo no to bez tego to ciężko. To jest bardzo fajne, bo rzeczywiście na warsztatach pojawia się sporo osób... Czasem. Tak, i, I potem warto chcesz, wiedzieć, wiedzieć, <grym> chcesz wiedzieć, jaki byłby był uzysk, bo to było ważne dla fundacji też, żeby oceniać. E, znaczy, co to z tego było, od tak, od że przyszło o jecha, tyle. No to czy ile... warto jeździć na takie warsztaty. Tak, tak, tak ja albo może tak. czy warto robić taki warsztat w takiej formule, tak? Na no 92 trzeba... nie jedziemy? Yy, tak, a to tam musimy skręcić. Dobrze, no na 92 to chyba tam. Tak, tak, tak, nie tak. Jest tak, tak, tak, dobrze. 92 mi się wydaje, że dalej mieliśmy lecie. Nie Możemy jeździć na rondzie, nie ma problemu. Proszę, bez reklam. To co, przechodzimy do następnego. Następnego nie znaczy, było. Ja proponuję, żeby tak nie streszczać tych wystąpień, bo one są fajne do posłuchania w całości i warto. Zróbmy im reklamę. No właśnie, tak... To warto posłuchać tego, tego no wiecie, wystąpienia jednego, drugiego. Co do technikaliów, o to można rozmawiać latami. Pamiętam jeszcze w latach, w jakimś roku 2000 głęboki, pstruurów tam. Nasze koledzy z Włoch mieli fajny pomysł, żeby była nakładka, która na Wikipedię e, taka, żeby się pojawiało coś w rodzaju czata. Aha. Czata między osobami, <coughs> coś, które przyglądają dany artykuł. No właśnie. I żeby no to się nie mogły, publicznie. Znaczy czata dla wszystkich tych, którzy za, za, używaliby tego tego nakładki tego Aha. narzędzia, tak żeby no, że można było live w ogóle rozmawiać, czy komunikować się w trakcie, w trakcie tego, żeby no, że można było wiedzieć, kto to w ogóle czyta i tak dalej, trochę tak jak na forach. Czyli lepsze się, że Tak. Natomiast problem był taki, że to coś było strasznie zasobożerne. Było niesamowicie zasobożerne Aha. dla, serwer, dla, dla na jakiegoś serwera, który by to obsługiwał. Było to też dosyć zasobożerne dla klienta, czyli po stronie... E... Po stronie tych piszących. No może teraz już nie było tego, Może teraz by nie było tak tragicznie, ale hmm. pamiętajmy jedną rzecz. Przejście, samo przejście z tego trybu edytowania Wikipedii, wsadowego, czyli ten, że piszemy na boku i dajesz zapisz, i dopiero wtedy to wchodzi na serwer, do bazy danych i zaczyna być wyświetlane to wszystkich. Przejście z tego na ten edytor What you see, what you get, jest dramatycznym. Jest dużym skokiem e, pod względem wymogów stawianych o programowaniu i serwerom. A i tak ten e, z tego co edytor wizualny, no nie wiem, on automatycznie nie zapisuje, prawda? On automatycznie nie zapisuje. Ale właśnie, mamy takie narzędzie. Gdyby on automatycznie zapisywał i wszyscy by z tego korzystali, to ruch na serwerze e, <grym> tak, tak, leci ale dramatycznie. Mamy takie narzędzie, ten notatnik wikipedyjny, który był na konferencjach wykorzystywany, mhm. tak? To launchpady takie ale każdy kto widział launchpad jak jest do niego załadowany odświetlone kilka osób więcej to się dzieją różne dziwne rzeczy tak? Że tam pada synchronizacja i tego i zawiesza się nie wiadomo czemu i to. Um, a to wymaga gdyby tak miliony użytkowników tak nagle działały w trybie live to prawdopodobnie to byłby straszny skok wymagań sprzętowych dla fundacji trzeba też pamiętać o takich, takich rzeczach, że e, czym innym jest opowiadanie sobie, jak wygląda e, projekt na 10 użytkowników, a czym innym jest projekt na miliony, miliony ludzi. Takie instytucje jak Facebook e, przeznaczają olbrzymie środki na serwerownię, na oprogramowanie e, i trzeba pamiętać, że to, to są rzeczy przygotowywane pod nich. No i w sumie robią też żeby ten ruch rozrzucić. Znaczy, jak u nas jest na przykład jakiś... No coś się dzieje, prawda? Tak jak, no nie wiem, było wydarzenie w Smoleńsku. No to wszyscy nagle wchodzą na tą stronę. I to wiadomo, że jest ruch bardzo skoncentrowany wtedy w jednym miejscu. Natomiast na, na, na wyobraź sobie kolizję edycji w czymś takim, kiedy no jeden stawia tak. spację, a drugi... Wyobraź sobie dwóch użytkowników, który jeden pisze, a drugi uciska backspace, tak? ciężko to w ogóle... No tak, to, to, to jest gigantyczny problem techniczny, żeby to, żeby to wyszło. Następnego tematu nie było. Wolność tworzenia kontraprolu autorskie. Właśnie wiecie, dlaczego nie było, czy nie wiecie, bo ja, nie, ja nie, bo nic to, nie, to, nie to, wiem. To, nie dotarł autor. No to to, nie dotarł autor, ten człowiek, który, organiz... poznania podobno. O, który organizował, to wyglądał na zaskoczonego. To znaczy, miałem wrażenie, że tam coś próbuje smsować, na komputerze coś, coś dopisywać, że, że był zdziwiony, że nie ma tego, tego gościa naszego. No i były dwa rosyjsko języczne Tak, tak z Rosji mieliśmy znaczy yy, tak. Dwa wystąpienia. Pry, na temat prawa autorskiego tak. też. Zmian w prawie autorskim. Tak, Co Rosji. oni Wyrobi. zrobili, To jest w ogóle bardzo godne naśladowania, żeby, żeby jako, żebyśmy jako stowarzyszenie właśnie działali w kierunku zmiany prawa na, na bardziej korzystne, tak, żeby, żeby naciskać tą kalcę prezydenta, tak, żeby z tymi zdjęciami. No, ale u nas nie znaczy, ma cala, to jest, że tak, tak, ale też jest kwestia to jest takiego pozytywnego też e, e, impulsu, że e, oni naprawdę sporo zdziałali. Ja powiem szczerze, sama z pewnymi e, e, znaczy. Nie, nie bardzo może, powiedzmy sobie tak dosyć sceptycznie podchodziłam co do realizacji, czy im się uda cokolwiek zmienić, biorąc pod uwagę realia rosyjskie ja uważam, że to co im udało się zmienić, to bardzo dużo dokonali i uważam, że to jest takie bardzo pozytywne, że próbują też wpływać na to, jaki to wszystko ma kształt prawny, może my nie musimy aż o tyle się ubiegać, ale na pewno są sprawy, które dotyczą wolnych licencji, które jako oddzielny człowiek nie ma szans, żeby to wpłynąć na zmianę ustawy czy jakiegoś tam aktu prawnego, a jako stowarzyszenie i owszem można to by było przeforsować. Tak, jak najbardziej. No, zdjęcie, zdjęcie z kancel, znaczy z urzędów rosyjskich jest, są na wolnych licencjach, tak? To nie, nie są, nie są na licencjach, hmm. bo nie są utworami, tak. A, co... czyli w ogóle są w domenie... Tak, tak Z czy... tego co ja dzisiaj zrozumiałem, bo wcześniej nie, nie badania, jak to wygląda w Rosji. Jeśli są traktowane jako akt urzędowy coś tak, tak, tak, takiego, tak. to w takim wypadku nie są. E, nie, są e, nie są utworami w rozumieniu prawa autorskiego, gdyby. Gdyby tak to uznać w Polsce, to tak, polskie prawo autorskie ustawa jest identyczna. Akt urzędowy nie jest utworem w rozumieniu ustawy chroniącej utwór. Tak, tylko trzeba jeszcze przekonać urzędników, że to nie jest utwór to, co to oni nie robią. Jest, że to nie jest. A to niestety nie jest takie proste, jak pokazuje ostatnio, skaso... znaczy nie, skasowane to z z okrągłego stołu, to jest trochę inna sytuacja, ale też w tym kierunku działa stowarzyszenie i to się bardzo chwali, że, że, że starają się coś z tym zrobić sensownego. W Polsce jest duży, duży problem, jeszcze niedługo w Polsce, z pytaniem, co to jest utwór prawa autorskiego. Tak naprawdę, nie wiem, czy ktoś testował przed sądem, ale takie rzeczy jak fotografia dowodowa, na ile to czy to w ogóle jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego, ponieważ utwór musi spełniać kilka cech, tam między innymi przejawiać to takie cechy indywidualne, yy, tak? no, dowodowe. Się, musi, się, musi się, no musi, muszą być jakieś znamiona, że to jest utwór, a to nie, nie, jest, nie jest rzecz zrobiona mechanicznie, w sposób oczywisty i, yy, i tak dalej. Tak pytanie, czy nie wiem, standardowo wykonana fotografia dowodowa, czy to naprawdę jest utwór prawa autorskiego. To jest pytanie do sądu, które są powodowe, nie wiem, ale by, była kiedyś taka wystąpienia na tu już y, z Wikimedianowych spotkań, y, że loga były sądzone, tak? i były loga pokazane to jest w ogóle problem, bo to jest prawo o znakach towarowych. To ogóle, też, ale nie nie tam by... były procesy właśnie o, o, to, o utwór i o licencję chodziło w kontekście y, i były pokazane dwa jakieś loga, które... Y, jak nam mówić, nie wyglądały na jakiś specjalny utwór, tam gdzieś były dwie kreski skrzyżowane, no i, ale sąd uznał, że to jest utwór, tak? Więc... Z drugiej strony słudna sprawa, czy klatki z nagrania kamerą przemysłową, czy są utwory, strony, tak? czy są utwory. Tam, chyba z tego, co wiemy, to ta osoba była taka że nie, że jest to zrobione mechanicznie, tak? Znaczy, nie wiem, postawię aparat fotograficzny albo kamerę wideo, po prostu... Tak? No, ale ktoś ją jednak ustawia. Ktoś ją wie, ustawia. Tak? Teraz miejsce. pytanie, czy to jest z kolei działanie hmm. twórcze, tak? Czyli wyrobił performance albo no, ale, robię zdjęcia Ale to, w którym miejscu umieszczasz tą kamerę? Czy masz koordynaty i masz GPS wskazane? Ale wiesz, gdzie masz, masz kamerę... Mieści, czy, czy po prostu sam myślisz, aha, tutaj będzie ładny widok, tam będzie ładniejsze światło? tutaj nie będzie no coś zasłaniać. Się, no no coś? To jest kamera przemysłowa, która ci patrzy po prostu do sklep, albo coś takiego. To na światło nie bardzo by wejść. No, no no też trzeba tak kreatywnie spojrzeć. Na no to tak. trzeba tak, żeby ogarnąć jak najwięcej, właśnie, żeby cała przestrzeń była Ujęcie, biologna. tak. No tak, no, jest ujęcie. Jest to jakieś myślenie twórcze jednak wydaje mi się. Ale nie, nie, nie będę nic. się sprzeczał, bo wygodniej byłoby, żeby nie było jednak <laughs> objęte prawem autorskim. No, takie szczegóły, ale dobrze, ale no i, i co te zmiany? Ogólnie lepiej się dzieje, tak? W Rosji, jeśli chodzi o prawo autorskie, o Wikipedię. No, zdecydowanie lepiej się zdecydowanie. dzieje ze względu na to, co oni robią, tak? W związku z tym zostanie uwolnione sporo rzeczy, które blokowały do tej pory w ogóle rozwój rosyjskiej Wikipedii i w tym momencie wiele rzeczy będzie mogło się w ogóle pojawić wcześniej było usuwane a po tych dwóch zmianach, o których mówiła strona rosyjska nie, bardzo duża część już będzie dostępna a może w dużo, to, to są jeszcze tam jest dużo do zrobienia aczkolwiek chociażby ta część będzie już mogła się, się znaleźć i to już jest sporo, tym bardziej, że oni nadal nie zaprzestają swoich prac i, i planują ciągle iść w tym kierunku, żeby zmieniać te ustawy i dostosowywać je do tego, co się dzieje na świecie, do tego, co się nowego pojawia, czyli jak nie było wolnych licencji, teraz są wolne licencje i dostosowanie tego prawa do tego, co się dzieje na świecie. No i właśnie widziałem też ten Voice Intro Project, oni zdaje się, uruchomili u siebie. Tak, ale to chyba było to dzisiaj, tak? W dzisiejszej prezentacji na temat właśnie co zrobiła rosyjska Wikipedia w ogóle. Możemy właśnie to, że im to się połączyć. udało, jest, jest fajne. Ciekawie jestem, bo próbowałem dopytać, ale, ale nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi. Co przekonało tych radiowców, tak? Jaki argument do nich trafił, że że się na to zgodzili, bo oni skorzystali no, z nagrań radiowych. Była odpowiedź, że to są znajomi, tak, że to są, są jakieś tam ludzie, którzy, których poznali, i jakoś nie wiem, zaznajomili się. No tak, że mieli tam przekonali. kontakty, ale coś im musieli powiedzieć. To może tak zreferujcie. Znawana, A, bo nie byłeś na tym, tak? Nagrania, nagrania na temat y, osób konkretnych, tak? Że znaczy, wywiad... voice, voice intro project, może o. przypomnijmy, to jest taki... Nie? projekty merytyjskich chyba wikipedystów, którzy umówili się z BBC na to, że dostaną sporo nagrań i głosów różnych postaci, które są wikipedyczne, encyklopedyczne, które są w Wikipedii. I żeby tymi głosami zilustrować ich głos, znaczy ich hasło, ale poszli dalej, jak gdyby proponując nagrywanie oddzielnych próbek głosów przez wszystkich chętnych do tego osób, które są encyklopedyczne. Po prostu nagrały imię, nazwisko, czym się zajmują, kiedy i gdzie się urodziły i jakieś takie krótkie zapowiedzi. No my tutaj ruszyliśmy troszeczkę ten projekt, ale na razie on stanął w miejscu, kilka plików jest w tym projekcie umieszczonych i troszeczkę innych, bo po prostu są to krótkie wypowiedzi z moich podcastów, z audycji, z których, w których rozmawiałem z tymi osobami, wyjętych jako ilustracja ich głosu i są umieszczone w Voice Intro Project przy hasłach tych obytych osób. No ale właśnie w rosyjskiej Wikipedii oni zdaje się bardzo tak ambitnie do tego podeszli i, i chyba ta rosyjska Radio Moskwa, czy jak to tam się nazywa nie wiem dokładnie. Chyba tak, chyba Radio Moskwa. Całe nagrania uzyskali. Znaczy uzyskali możliwość skorzystania z ich bogatego archiwum. Całego chyba, prawda? To tak, tak. tak to, to była duża współpraca. No więc tylko kwestia teraz no, odnajdywania tych głosów, wybierania odpowiednich próbek i umieszczania w komocach. Co też nie jest wcale takie, wbrew pozorom, łatwe, No bo tak jak też ci otworzy drzwi do archiwum, w którym jest... Setki, tysięcy albo miliony godzin nagrań. słuchaj no sobie. To, to sobie tak wiesz, bo wybieraj teraz, prawda? To można całe życie spędzić no, przy takiej pracy, albo nawet cztery etaty też to nie będzie wcale za dużo, żeby, żeby obsłużyć takie, takie. Natomiast ja myślę, że tutaj trzeba było zmierzać w kierunku tego, żeby umożliwić wikibetystom nagrywanie bieżących audycji na przykład zgodzić się na to, żeby takie próbki można było nagrać i przekazać do Commons i wtedy to e, nie trzeba iść do Polskiego Radia czy gdzieś do archiwum i grzebać i tam im, bo no, oni by nie, będą, nie będą chcieli pewnie na to nawet, nie pozwolą żeby ktoś obcy przychodził no, no. do archiwum i, i, i tam prze, przeglądał różne rzeczy, więc sama zgoda Polskiego Radia na przykład w naszym przypadku byłaby fajna, gdyby oni się zgodzili na to, żeby w czasie rzeczywistym, jak jest audycja, nagrywać próbkę czyjegoś głosu, potem to to miał umieszczać na komórce. Przecież jest... nie potrzeba iść do radia, żeby, żeby sobie e, nagrać, żeby sobie wziąć próbkę e, głosu, który jest nam no, do, powszechnie dostępny. To jest jakiś pierwszy krok, ale mam nadzieję, że, że to jest właśnie tylko pierwszy krok. Ale co myślisz, że, że polskie radio zatrudni e, swoich pracowników do tego, żeby wydobywali dla Wikipedii. E, to znaczy nie. Myślę, że Polskie Radio się na nic nie zgodzi na razie, niestety. Ale myślę, że docelowo warto mieć na uwadze, żeby, żeby walczyć o to, że wszystkie nagrania Polskiego Radia powinny być w domyśle y, albo nieutworem, albo na wolnej licencji ostatecznie. Znaczy, nieutworem to, to nie przejdzie. Nie przejdzie, bo to są. Z wielu Natomiast... <grych> e, można walczyć o e, ich... W czynienie na wolnych licencjach nie jako dziwna strona narodowego kolejnego instytutu Audiowizualnego, która ma zablokowane pobieranie tak, to? tak, tak natomiast poprzez po prostu uwalnianie oczywiście to jest duży problem bo Polskie Rady jest też instytucją komercyjną te nagrania mają bardzo często cały czas wartość komercyjną chociażby, nie wiem, nagrania satyryczne różne nagrania rozrywkowe Polskie radio, tam plan program pierwszy, trzeci, drugi e, e, intensywnie no, przypominają, tam mają tam mocno tysiące na całe programować. No właśnie, e. ale czy radio publiczne powinno być radiem komercyjnym? No ja tak. myślę, że radio się musi zdecydować. Polskie radio się musi zdecydować: albo będzie komercyjne, albo będzie państwowe. I jak jest państwowo finansowane, no to powinno być wolno ale co, to dostępne. To znaczy musi. Marek, to znaczy, znaczy na musi. Na razie właśnie nie musi. Gorąco się, za tym cieszy, że nie musi. Zmusi mnie na myśli, gorąco za tym optuje. No tak, no ale ono nie musi, więc właśnie ktoś mają luksusową to... sytuację, bo dostają i pieniądze i od nas z abonamentu znaczy publiczne pieniądze dostają i dostają pieniądze z, z reklam. Z tym abonamentem to osiągalność po prostu mam nadzieję nie jest. Ale to również dlatego, że mają reklamy. Tak, wiesz, część jeśli część ludzi mówi, że jeśli bacie reklamy, to się utrzymujcie z reklam. Jak ja mam słuchać reklamy i jeszcze za to płacić, no to trochę jest niepoważne. Nie? To... Część, wiesz, no to jest tak, jakby ktoś był finansowany z znaczy, ja wiem, jaka to... jest różnica, cały czas jakościowa my z radiem publicznym, jakimś kanałem drugim, ciągle trzecim, jest zmiana, a znaczy. cały czas, mimo wielu lat, mimo, mimo wielu fatalnych prób, jak jest dramatyczna, a stacjami ściśle komercyjnymi, które mogą się silić na muzykę podrokową no albo muzykę poważną, natomiast cały czas są komercyjnymi, ściśle tworami. No tak, ale to jest, to jest nie fair, jeśli, jeśli umożliwia się nadawcy publicznemu nadawanie reklam wobec tych, którzy muszą płacić licencję za to, żeby w ogóle nadawać Tak, to znaczy, sytuacja jest źle rozwiązana. I jest to... równie dobrze, nie fair wobec tych nadawców społecznych, których jest, których jest na, na, na palcach jednej ręki, tak. na palcach dwóch ręk, dwóch rąk można policzyć, nadawców społecznych, Którzy nie mogą nadawać reklam, mogą się utrzymywać wyłącznie zdarownie z jakichś takich rzeczy, yy, i bo, bo nagle, nagle to jest najgorszy nadawca, który ma naj, najtrudniejsze warunki, a to? powinien być naj, naj, najłatwiej, powinno być tak. takiemu nadawcy. W to z takim krajem, fiksy, gdzie z jednej strony otrzymuje się ten abonament na poziomie ściągalności do 10%, tak? a z drugiej strony udaje się, że ogólnie, no nie wiem, są limity reklamowe, które mają coś rozwiązać. Ale, Ale to jest jest wiele, wiele rzeczy jest taki w tym kraju, więc być Włożę... może teraz przy okazji tego pomysłu opłaty audiowizualnej będzie jakiś powód do dyskusji, która tak, się ta, ta, ta. wywiąże to... i to, coś to, to, z tego Możemy coś rozwiązać w jednym, w jednym konkretnym kierunku. Osobiście jestem zwolennikiem rozwiązania, gdzie obywatele są opłacają media publiczne i dostęp do kultury publicznej w sposób jawny. I wysoki natomiast w zamian za to mają dostęp do bardzo dużych praw m.in. dostęp do katalogu e, dzieł zamawianych publicznie wcześniej kupionych, a także zamawianych cały czas za publiczne pieniądze gdzie telewizja publiczna czy radio funkcjonuje na zupełnie innych zasadach łącznie z tym, że są przepuszczane całe bloki przeznaczone dla ludzi, którzy chcą, nie wiem, nagrać sobie te, te seriale, za które zapłacili swoim podatkiem, czy abonamentem nagrać, sobie... już powinno być nagrane tak, tak, tak, tak że mogą sobie nie wiem, nagrać, wziąć, przetworzyć, zrobić z tym cokolwiek, tak. ale to jest taka moja wizja w pełni popieram taką wizję dołożyłbym do tego jeszcze jedną rzecz a propos finansowania, coś w rodzaju jednego to znaczy, żeby ludzie mieli możliwość decydowania, tak? Jeżeli nie decydowania czy płacą, to decydowania chociaż na którą redakcję tak, budżet, płacą. Tak, budżet partycypacyjny, tak zwany. No, to też jest pewne rozwiązanie, tak. Już. Natomiast, no, to są, to są problemy. nadawcy publicznego. tego, my jako yy, organizacja wolontariacka Wolnej Kultury możemy się zastanawiać, yy, co ewentualnie w Polsce możemy zrobić, tak? jak możemy, czy możemy podjąć jakiś dialog z na przykład nadawcą publicznym, który jest jednocześnie nadawcą komercyjnym i na jakiej zasadzie moglibyśmy to zrobić, pracować nad na uwalnianiem zasobów polskiego radia, czy polskiej telewizji, które są coraz bardzo bogatymi zasobami, archiwami. I niszczą I, nisz I często niszczą albo są niedostępne, bo są niszowe. Pytanie brzmi, na ile na ile możemy to zrobić, a na ile powinniśmy walczyć o zmianę po prostu ogólną prawa i podejścia tego państwa do nadawców publicznych. No tak, to są te dwa kierunki, wydaje mi się, że nie wykluczające się, to znaczy z dwóch stron warto chyba, chyba do tego podchodzić. No i godzina minęła naszej audycji chyba już. No ale my mamy czas, nigdy się nie wybieramy stąd z tego samochodu. Jak ktoś ma ochotę, to może słuchać dalej z nami albo sobie przewidać jaki mamy kolejny temat, bo tutaj dosyć mocno odbiegliśmy od. No bardzo mocno dwóch, ale to bardzo ciekawe. Temat jest bardzo ciekawy. E... Dalej była e... była konferencja, to znaczy taka ściśle wybory władz i tak dalej. Zgromadzenie walna członków Stowarzyszenia i Kimnia Polski, tak, Które jest otwarte jest też nagrany, także też można sobie posłuchać chyba w całości, prawda? No właśnie nie wiem, czy to udostępniać. Jak myślisz, Michał, czy udostępnić to nagranie? Bo ja nagrałem, ale to nie wiem, czy to jest aż tak... Fascynujące. Fascynujące jest to umiarkowanie. Stowarzyszenie Wikimedia Polska dość powiedzieć, że przyjęło sprawozdanie z działalności z ostatniego roku, a udzieliło absolutorium wszystkim. Ze sprawozdanie jest oczywiście dostępne na stronie stowarzyszenia. Po czym odbyły się wybory nowych, nowego zarządu, także liczył statutowych komisji rewizyjnej sądu grużyńskiego. Prezesem pozostał cały czas Tomasz Ganicz. Zarząd zmienił się nieznacznie. Dwie osoby to już tu mamy wbijać się na autostradę, czy jeszcze poczekać? A to jeszcze nie jest września? A Konin już? Czy nie? Nie, nie, nie. Jeszcze. do Konina to jeszcze tam widzę, że Co coś prowadzi. My to tutaj mamy skręcić chyba. Co Co do Konina chyba na to, że mamy skręcić. Nie, 92 jest prosto. To jeszcze tak, jeszcze prosto. Kawałek dobrze. Do wrześniu, bo jeszcze nie jesteśmy we wrześniu. Nawet? Nie, nie, nie jesteśmy na pewno mamy jechać prosto, a potem e, chyba, aż właśnie do Konina i w Koninie, no 30 km jeszcze. I przejechaliśmy Do Warszawy no, możemy jechać tutaj 224 km Jest, no nie wiem, nie jest najlepsza ta droga, ale się jedzie. Przynajmniej on tam się stoi. Tam, tam się stoi, naprawdę się, bo y, jeszcze o ile do Poznań my staliśmy niedługo, chociaż trochę staliśmy, to w przeciwną stronę w kierunku Warszawy po prostu była potworna kolejka. I wyobraź sobie, co się dzieje, przez Łowicz. Wiem, na razie nie, nie, chcesz nie, dobrze, nie, nie chcesz jechać. rozumiem. Nie chcesz jechać. No, Chcesz jechać. Poza tymi wyborami, które były bardzo jednogłośne, to znaczy. Jednomyślne. Tak, jednomyślnie wszyscy byli za. Generalnie. Yy, nie wiem, czy to tak normalnie wygląda w stowarzyszeniach, że zawsze wszyscy są za, to znaczy.. Znaczy, nie na jedno no, by Był jakiś wybór realny, czy zarządu. Nie, to był nazywne. wybór. Przecież nie wszyscy dostali maksimum na przykład chociażby głosów, tak? No, ale no. nie, to jest, Michał, to o czym rozmawialiśmy. Ty mówiłeś, że w perspektywie, no, że tak wydaje się, że no, niewiele się zmieniło, bo jedna osoba w zarządzie właściwie się znaczy, zmieniła. znaczy dwie, dwie, no dwie. Dwie. No, dwie. E, a, ale jeśli spojrzysz na przestrzeń pięciu lat, to wymienił się prawie cały zarząd. Tak, no, tak. Dwa lata tam nastąpiła bardzo dużo, nastąpiła bardzo duża zmiana Właśnie. zarządu że to nie jest tak, to po prostu działa funkcjonuje, jeśli ktoś chce poza tym nie ma u nas czegoś takiego jak kampania wyborcza na przykład co tak, mogłoby być, prawda? De facto nie, przynajmniej ja takiej nie, Można by było, nie prowadziłem jeśli ktoś by bardzo może, chciał być w to jeśli by podjął jakieś takie ambitne działania, że tutaj proszę, ja zrobię to, zrobię tamto, wybierzcie mnie, to zobaczycie, no to wtedy może by coś, coś się rzeczywiście zmieniło, To byłoby ciekawe. <śmiech> może trochę, to wiesz, to to tak, tak może że to tak... gdyby zarząd był podzielony tam, na jakieś no, propozycje <śmiech> w Tylko to chyba wymagałoby jakiejś silniejszej motywacji do bycia w zarządzie, bo w tej chwili chyba nie bardzo jest taka motywacja. Bycie w zarządzie jest to porzeszenie to jest bardzo dużo pracy. Przynajmniej no. w tej formule czysto wolontarystycznej, w której funkcjonuje Stowarzyszenie Wikipedia Polska, które ogranicza zatrudnienie do minimum absolutnego i całkowitego minimum. ile jest pracowników? Dwóch czy trzy? Znaczy tak, jest, jest dwoje, są... Właśnie, Dwóch stałych pracowników, z czego jest to jedna trzecia etatu, mówi, tam, potężna i to też od niedawna. Natomiast tymczasowo, bywają zatrudnione osoby to też jest stosunkowo nowość do koordynacji takich projektów. Poza tym nie ma, nie ma jakichś takich pracowników czysto merytorycznych jak nie mamy tak zwanego dyrektora zarządzającego. Merytorycznego szefa biura, czy osoby, która by e, kierowała stale jakimiś projektami e, wiki medycznymi. Od tego są członkowie zarządu, e, którzy pełnią pod, funkcję nie tylko jakąś nadzorczą, e, dbania o ogólny kierunek, ale też wykonują taką codzienną, codzienną pracę razem z innymi wolontariuszami. No i tutaj pewna zmiana chyba nastąpiła, bo e, była dyskusja na temat tego, czy, czy zatrudnić koordynatora. Że... zabezpieczyć środki na zatrudnienie. Tak, czy, czy planować tak, tak, w jakiej tak. wysokości i ogólnie członkowie stowarzyszenia byli za tym, żeby nawet podwyższyć te środki dla, dla takiej osoby, która miałaby... Znaczy, że one były pracę. na tyle realne, że jeżeli się Praca rzeczywiście uda, też by można ją było kontynuować, a żeby nie było takiej sytuacji, że urwie się, bo nie zostało coś tam zaplanowane, chociaż osoba się sprawdzi, bo pierwsze propozycje były raczej na wypróbowanie tego modelu. Tak, ale to i tak były tylko plany, więc można te plany zawsze zmienić. Natomiast wyraźny sygnał od walnego to, o co Tomasz Ganiusz zwrócił do, do Walnego. On się zwrócił o to, żeby właśnie dowiedzieć się, jakie jest zdanie Walnego Zebrania na temat tego, żeby właśnie takie działania podjąć. Rzeczywiście, no stałe zatrudnienie prawdziwego profesjonalisty oznaczałoby tak naprawdę jedno zero w tych pozycjach budynków wiedzy. Tak, bo prawdziwa, porządna pensja 12-miesięczna, 20-miesięczna 12 stała, plus ogólne koszty zatrudnienia. Plus wszystkie koszty, które są związane z zatrudnieniem pracownika, bo jeśli zatrudniemy pracownika, to znaczy, że on prawdopodobnie nie będzie musiał jeździć, będzie musiał wiem, dzwonić, będzie musiał na czymś pracować. Mało tego, jeszcze coś zrobi i to trzeba będzie sfinansować. Zrobi coś i będziemy się sfinansować, zrobi to z kimś i to też trzeba będzie sfinansować. Tak, tak, te koszty, koszty rosną. No, nie będziemy zatrudnić człowieka, tylko po to, żeby tak? No więc na razie jest, jest pomysł, żeby zatrudnić koordynatora do koordynacji Open -clam, O ile pamiętam, do, do tego, żeby nawiązywać kontakty i doprowadzać je do końca. Bo w tej chwili jest taka sytuacja, że te instytucje GLAM zgłaszają się do stowarzyszenia z prośbą o o to, żeby, żeby przekazać swoje zbiory tylko nie wiedzą jak to zrobić i nie ma osoby, która by była w stanie im w tym pomóc albo się skontaktować albo się w ogóle odezwać na taki, na taki apel prawda I żeby ktoś to prowadził spis chociażby tych telefonów i kontaktów żeby, żeby odpowiednio pokierować wolontariuszami, którzy mogą już dalej jakby przyjąć rolę kontaktu i, i, i, i pracy nad, nad konkretnym rozwiązaniem ale nie ma osoby, która by wiedziała co w danym momencie, gdzie się dzieje i w dodatku jeszcze stymulowała te kontakty, bo na razie docierają do nas natomiast przecież można wyjść do wszystkich tych instytucji, które, które są właśnie objęte są jak gdyby, instytucjami GLAM, czyli galleries, libraries and museums tak? i co tam tak. jeszcze było? archiwa, archiwa no. archives tutaj Polskie Radio też pasuje jak najbardziej na przykład, bo ma archiwum prawda? Tak. ma olbrzymie archiwum i z tego archiwum też można było czerpać ja myślę, że tutaj właśnie rola takiego koordynatora to też jest, jest tak jak, jak kropla drąży skałę, no to powinien po prostu pisać te pisma co, co, co jakiś czas i, i, i drążyć tą skałę bo, bo w którymś momencie nastąpi tam jakaś zmiana i być może e, trafi się na, na podatny grunt na, przynajmniej na rozmowę tak, rolą takiej osoby było zbudowanie jakiejś masy pozyskanie, wszystkim pozyskanie nowych osób. Dużą siłą no, takiego konkursu jak Wikileaks Zabytki było to, że to bardzo wiele tych fotografów, fotografów amatorów, yy, którzy wcześniej nie wrzucali rzeczy na Wikimedia Commons, czy nie wrzucali rzeczy do Wikipedii i zorganizowali się wokół tej nowej idei i nowej formuły. Dotychczasowa idea, formuła jakoś do nich trafiała, ale pojawiła się idea, formuła, która była dla nich atrakcyjna, która ich przyciągnęła. I nagle pozyskaliśmy, dzięki np. koordynatorowi czy koordynatorom, pozyskaliśmy tak naprawdę wielu nowych współpracowników, którzy zaczęli coś wrzucać, nie tylko zasoby, ale też ludzi, którzy swoim czasem, kosztem tych ty, ty, zasobów wystarczyły. Ale też jest pytanie, bo nie wiem, czy to zostało też zbadane, yy, o to, czy oni zostali po konkursie. Niektórzy, z tego co pamiętam, deklarowali, że tak, albo zostawali. Ja, no sobie przeglądałem trochę, czy kolejne rzeczy na komuś. Tak, yy, no, Różne z tym było. Natomiast yy, przede wszystkim z tych zwycięstw, z tego co pamiętam, to były no, te osoby. Tak? Tak, wycięsy, to, to, to nie byli ludzie do tej pory. Tak, to nie była jakaś kanibalizacja. No właśnie, o kanibalizacji też było dużo. A, bo to, tak, to jest zawsze ta obawa, że jak się robi coś nowego, to się może rozmydlać. Tak? ludzie i tak są zajęci, to było też właśnie, że... Czyli podbieranie z innych projektów, czyli, czyli to jest takie, jak, gdyby, jak ktoś jest zaangażowany gdzieś, no to ponieważ tutaj jest konkurs, to on, się, to on zrezygnuje z tamtego, a zacznie tutaj i zaangażuje się w nowy projekt. Tak, tak ale problem pod tym pojęciem kanibalizacji też się kryje taki, że to są cały czas ci sami ludzie. tak? Ci sami ludzie są bardzo często w zarządzie albo przy zarządzie gdzieś tam się obracają. Jest to generalnie cały czas to samo środowisko. Tak? Ci sami ludzie coś załatwiają ciągle. Ci sami ludzie koordynują pewne elementy. Oczywiście jako zarząd, żadenowy zarząd, jakim jest Polska, nie ma absolutnie żadnego problemu, wręcz przeciwnie, byłoby bardzo szczęśliwie, gdyby próbowali się nowi ludzie, którzy chcą coś organizować, nawet tak, z własnymi tak, pom pomysłami. Podobno. No to przypomnijmy, że spotkania zarządu odbywają się we wtorki o godzinie 21. Można no ka każdy dołączyć, obejrzeć sobie nawet y zupełnie niewidzialny, że tak powiem, tylko nikiem widzialny sobie usiąść można coś w, zaproponować, w kanale, można... na kanale IRC, popatrzeć, jak odbywa się dyskusja. Często tam e, warto nie przeszkadzać, bo, bo, bo, bo, bo jest dużo rzeczy takich formalnych do zrobienia i zarząd też ma ograniczoną ilość czasu i, i te spotkania kończą się często około 12 w nocy. E, także warto się najpierw przyjrzeć, a potem ewentualnie porozmawiać się oddzielnie z każdym członkiem zarządu, niezależnie i, i ewentualnie... Jakąś gotową propozycję, jakiś projekt przedstawić, albo projekt grantu, jakiegoś większego niż w programie Wiki Grantów. Właśnie zarządowi się przedstawia projekty takie na wydanie pieniędzy, i w ten sposób się realizuje na przykład kolendy, prawda? Zresztą to jest generalnie spolegliwe, znaczy, oczywiście pomarudzić musi pomarudzić, musi sprawdzić e, czy budżety się zgadzają, czy jakość się zgadza i tak dalej, bo to są No i to jest są cenne. Z którymi, cenne, którymi bo, odpowiadamy. Bo wiadomo, że, że ten kto chce coś zrobić, to chce też na tym zarobić i, i, i chce jak najwięcej. Natomiast musi być sprowadzony na ziemię do jakichś realiów, które, które są w stanie, które, które można zrealizować. To rozsądnie, to? to tak, no musi to też jakoś rozsądnie. To... To nigdy nie będzie cena rynkowa ani, ani wyższa niż rynkowa, ani dużo niższa niż... no, jak właśnie to jest w ten sposób ustalona cena rynkowa, tak naprawdę. Bo to, jest, to są negocjacje i ta cena wynika jakoś z tych negocjacji. No, no generalnie takie projekty dochodzą do skutku, i dochodzi do skutku bardzo wiele projektów, gdzie jakaś organizacja zewnętrzna, czy ludzie z zewnątrz zgłaszają się z jakimś konkretnym projektem współpracy. To co jeszcze na tym wywalnym było, takiego ciekawego? Plany na przeszłość, plany na przeszłość, zaprojektowaliśmy sobie budżet, w którym właśnie pojawiły się coraz większe te pozycje na zatrudnienie tych osób tymczasowych, tych kontraktorów. Co zostanie dokonane albo nie, ale będziemy, będziemy pracować w tym kierunku, żeby uściśnić wciśnić te stanowiska, i, no, dokonać się wyboru i ruszyć z projektami. Stwarto, że cały czas mamy niewykorzystane środki, bo nie ma, ma komu ich wykorzystywać. No tak, mamy, w budżecie, budżet. To co są niewykorzystane? Nie, nie jesteśmy organizacją, która zakłada sobie budżet, więc musi go, musi go zrealizować. Tak? Nie, nie wydajemy pieniędzy na siły. To wszystko jest 800 tysięcy na koniec 2013 roku, tak? tak? na koncie Niewykorzystanych pieniędzy, to na koncie, które... jako całość, bo to jest kwestia rachunkowości stowarzyszeń, gdzie są, no, pokazuje się jako zysk środki, które przychodzą z zeszłego roku, potem dolicza się zyski bieżące, potem się jako koszty, czy straty pokazuje się jako koszty bieżące i się tworzy tworzy jakby bilans na na koniec następnego roku. czy znaczy inaczej, no mamy to ponad 800 tysięcy złotych dostępnych. No więc proszę się zgłaszać. Proszę się zgłaszać. Pieniądze są. Zgłaszać. E, zwłaszcza, że na przykład komisja stypendialna pracuje i czeka na wnioski na przykład stypendialne do, na Wikimanie 2014. Teraz będzie się w Londynie e, w sierpniu. E, I... No dopiero dwa są zmuszone. No, no, już dwa. Ale to, czyli jeden już, jeden już został złożony w trakcie konferencji na 12 możliwych miejsc ale to tylko do wtorku tego najbliższego w związku z tym może być ciężko chyba z uzbieraniem kompletu czy będą się zgłaszać no, w, będą ostatnich... w, w ostatnim znając życie wszystko będzie w chwili. Ostatnich... no ale to nie tylko to są wiki granty również które bardzo łatwo uzyskać sam starałem się o taki wiki grant yy... Decyzja jest podejmowana w, w ciągu najpóźniej tygodnia, bo w każdy poniedziałek albo we wtorek, czasem to się zmienia, spotyka się Komisja Wikigrantów i te granty powyżej 200 zł do 1500 zł są natychmiast decydowane, czy jest przyznany, czy nie. On może być wykorzystany na, na zakup książki, z której będzie później materiał do Wikipedii zamieszczony. E, opracowanie, oczywiście nie można książki przepisywać, ale, ale no, Jaki pomysły, jakie pomysły jakie pomysły, czy, czy gdzieś jakiś wyjazd, gdzie, gdzie można zrobić e, duży materiał dla e, wzbogacenia kilku artykułów, no, no, cała masa pomysłów jest tutaj możliwa do realizacji, łącznie z tym co, co my robimy w Wikiradio czyli nagrywanie bajek już niedługo ukażą się kolejnych osiem kolejnych bajek się ukaże i bardzo ciekawie to wyszło, bo to dwójka aktorów w tej chwili nagrywa e, kobieta i mężczyzna Adrian Wiśniewski i Gabriela Oberbek, no fantastycznie według mnie to jest, to po prostu przyjemność móc z nimi pracować i mam nadzieję, że przyjemność będzie również słuchać tych, e, tych bajek później. To jest fantastyczne zważywszy, że pierwsza bajka kot w butach nagrana nagrywał to jeden aktor a było słychać każdy głos, jakby inna osoba mówiła. Także jak teraz jest dwóch, to już, to już w ogóle luksus. No nie jest to ciągle słuchowisko, bo, bo też te bajki nie są skonstruowane jak słuchowisko. Ale ci aktorzy powiem wam, że już mają ochotę na no to, żeby szekspira. <laughs> Ponieważ jest rok szekspirowski w tym roku, No to tak im przyszło do głowy, żeby słuchowisko... A to jakieś być. wolne tłumaczenie by musiało być. No, tak, tak, właśnie są. Pojzieleński Co? to... coś z tego zrobił czy nie? No, na pewno trzeba będzie zrobić adaptację, bo nie da się. się, że barańcza by trzeba było. Uwo... może uwolnić tłumaczenie Barańczaka. No może, może warto się zorientować i doszć do spadkobierców i, i może oni by byli w stanie coś tutaj w tym roku szekspirowskim zrobić dla Szekspira. I, i, no i no jest jakiś pomysł i to będziemy w czerwcu znaczy myśleć będziemy jutro dokładnie, bo to jutro, jutro się spotykamy w tym celu, żeby coś na ten temat zdecydować. Na pewno potrzebna będzie adaptacja, bo to się nie da przenieść sztuki jako, jako słuchowiska i trzeba pomyśleć co, z czego zrezygnować, co wzmocnić, jak, jak, jak poprowadzić, wymyślić ostateczną formułę tego, tego nagrania dla mnie to też zupełnie coś nowego, bo ja nagrywałem po prostu ak aktorów, którzy siedzą przy mikrofonie. No Teraz to, to jest już przestrzeń, się tworzy i trzeba ich w tej przestrzeni e, reżyserować. No, to to być też reżyser do tego, który, który wymyśli, że ten głos ma być dalej, a ten ma być bliżej. Oprawa dźwiękowa tutaj by się też przydała, prawda, jakieś szczękania e, e, przedmiotów, które, których się używa, czy... Czy drzwi, które się otwierają na przykład no to no, też trzeba no, mieć są jakieś nagranie. To jest rzeczy trudne technicznie realizacyjne. Dlaczegoś można zacząć chociażby od po prostu monologu Hamleta. No? No, właśnie który, też, ma, też... który ma pewną dużą siłę ilustracyjną, po prostu ilustracyjną. Sam w sobie. na Tak, tak, tak, publikowany no, w haśle na Wikipedii. Już no, wiele, już, wiele, wiele, wiele już Hamleta. No, e, nawet, nawet wyrywki, które mają dużą siłę ilustracyjną, już są, już są przydatne. No, może ktoś może, może zrozumieć. Warto być może też przy okazji te dźwięki nagrać jako niezależny projekt. Tak? W sensie, że taką bazę zrobić. Potem do wykorzystania. Żeprześnić. No pewnie. Robien to mogłoby, Można by było wykorzystać akurat e, takie dźwięki. Można by było wykorzystać również na wiki słowniku, bo jest coś takiego jak nie wiem e, piszczenie, tak szczękanie i nie ma do tego żadnego obrazu, tak? No tak. No jak coś jest dźwiękiem, to obraz nie bardzo e, się Znaczy sprawdza. chodzi mi no, w nagrania ilustracji. ilustracji, zobrazowania, pokazania, tak? E, jak to brzmi? No. Podwójna korzyść. Chociażby to dzwonienie. Dzwonienie, tak? Mm. Nie mamy do tego, ma, yy, co, co to jest dzwonienie. Mamy opis, tak? A, a jak to brzmi, tak? No wiadomo, że słuchaj. Zgorzy... Najgorsze byłoby nagrać chyba dzwonienie w uchu, nie? Dzwonienie <głosy> <głosy> w uchu <głosy> najgorzej <głosy> Aczkolwiek, no nie wiem. Yy, jakiś. Dobrze, coś, co nam się kojarzy, z, co jest dzwonieniem, tak? Można nagrać, tak? Mm -hmm. Jest, bo będzie kilka, bo są różne dzwonki, tak? No dobrze, to, to co mamy w takim razie dalej, bo walne zgromadzenie można sobie odsłuchać, bo już właściwie możemy zamieścić, niech już jak ktoś ma ochotę, nic sobie posłucha co dwa lata zobaczymy, czy się przydało, czy nie można nie posłuchać, można przeczytać tak? Czy to jest jakoś kontrolowane, tak? Można prześledzić, ile osób to odsłuchało, tak? No tak, tylko, że to się nie odbywa w ciągu tygodnia, czy po dwóch zobaczyć, tylko że to dopiero nabiera takiego prawdziwego wymiaru po, po kilku latach, to no, znaczy ile, ile faktycznie osób z tego skorzystało, bo to można no to nie jest nadawanie na żywo i wtedy sprawdzamy i osób tego słuchało na żywo w tym momencie, kiedy to było, no tylko no, musi to potrwać trochę. Następny punkt to jest spacer z przewodnikiem po Poznaniu. Ja byłem w grupie, która, którą prowadziła bardzo sympatyczna pani przewodnik, Ciekawe jest też to, jak się oprowadza wikipedystów. To znaczy wikipedyści są bardzo aktywni przy, przy oprowadzaniu. Udzielają się, korygują pewne informacje. Także dla przewodnika to prawdopodobnie jest dosyć trudne przeżycie, ale, ale myślę, że pani nas zapamięta. No, pamiętam. Mamy też nagranie sprzed z, z dwóch lat chyba, tak. Z, tak, tak. z przewodnikiem no, na wtedy. W tym roku zostawiłem niestety w pokoju i, i nagrania nie mam, yy, ale, ale można sobie tam tego starego odsłuchać. Też, też było ciekawe. No to fajne nagranie jest, bo można z nim właściwie wstawki yy, założyć na uszy, stanąć w tym miejscu, gdzie zaczynaliśmy tą wycieczkę i przejść razem z tym przewodnikiem całą yy, wycieczkę. To, to w ogóle jest fajny pomysł, żeby takie podcasty zrobić yy, i miałem nadzieję na to przy okazji Saskiej Kępy, tego projektu, żeby zrobić właśnie takie spacery po Saskiej Kępie z przewodnikiem i później... Audio do taka? No, to znaczy nie. Audio. Idziesz po prostu z przewodnikiem w czasie rzeczywistym, to znaczy idziemy tak. spacerem i on opowiada, po lewej stronie jest to, po prawej jest tamto, a przechodzimy. A tutaj zwróćcie uwagę na ten jeden kafelek w chodniku, bo on jest inny, prawda? I ty idziesz, słyszysz, gdzie ten kafelek, o, jest kafelek i słuchasz co Ci mam przewodnik do powiedzenia o tym, o tym konkretnym fragmencie, czy o tym portalu, czy o tym budynku, czy o tej osobie, która mieszkała w tym budynku, no to jest, to jest myślę, wydaje mi się duże pole do popisu na różne ciekawe e, projekty, które no, ja bym bardzo chciał coś takiego. I gdyby, próbki audio, gdyby próbki audio miało swoje tagi e, geolokalizacyjne. Co jest I do i korzystasz z odpowiedniej nakładki, tak żeby. żeby. możecie na ścieżkę, tak? żeby. automatycznie słuchać rzeczy, które są obok Ciebie, gdy się pojawiasz, czy, znaczy, czy w danym no, miejscu. To znaczy, to znaczy ja myślę o fotokodzie, wiesz, po prostu fotokod klikasz go i no, słyszysz. Słyszy, tak, słyszy. tak. Fotokod to jest jedno, ale no, może to połączyć z tym, co tam cały czas klikasz. Tak, jakieś no, punkty łapiesz, tak? Tak, tak, tak. też no z telefonem, odpalasz aplikację, wyobraź sobie coś takiego. Odpalasz aplikację i może, może ci wyskoczyć hasło z Wikipedii, które są kodowane dana ulica, czy dany punkt geolokalizacyjnie ze zdjęciem. Może ci też wyskoczyć informację audio razem z całą wersją hasła, albo informacjami na przykład turystycznymi na temat tego. No to do podróży, podróży byłby chyba pomysł, żeby, żeby... To byłoby coś fantastycznego, bo szczerze. Żeby weźmie weźmie taką mapę, taką mapę, która jednocześnie do Ciebie mówi. No właśnie. I to można by zrobić. Na commons można wydać dać geograficzne, tak? Które wchodzą. Te chwili chyba tylko do zdjęć nie widziałem, żeby jakieś audio było tagowane geograficznie. A dlaczego nie? Znaczy, pewnie nikt samochód. tego nie zrobił, pewnie, tak. pewnie po prostu to jest tylko ta kwestia, że nikt tego nie zrobił. Ale to, to by było genialne, tak, ja, ja też jestem gorąco za. Jaki przewad. Może trzeba to posunąć ludziom z Open OpenStreetMap, tak. którzy, którzy robią te swoje mapy, też tam mierzą jakieś punkty, to może i przy okazji mogliby się połączyć z dźwiękiem. Dobrze, to w sobotę skończyliśmy, jesteśmy na niedzieli. Da, kolacja jeszcze była wspaniała mm, tak kolacja była wspaniała, dobrze tu karmię, tylko śniadanie są za wcześnie, bo ja niestety nie zdążyłem, ale ja nie dostałem pierwsze danie mi zaproponowano, ale drugiego już nie a <śmiech> na nie tej nie kolacji, tak nie dostałem bo to się dania. trzeba było ale deser dostałem i dostałem wino też za które zapłaciłem to się trzeba było upominać, bo ja się upominałem chyba, że trzy razy w tej restauracji w której byliśmy właśnie o część tego posiłku, też nie byłeś płodniejszy bo ja już tak bardzo <śmiech> Się nie upominały. Nie no, stowarzyszenie zapłaciło, nie można marnować środków. No, chyba zapłaciło za to, co faktycznie było zjedzone, a nie za wszystko, co miało być zjedzone. Nie no, chyba to jest jakoś tak pakietowo kupowane, z tego co mi się wydaje. To znaczy, że no, będzie na tyle, tak I, i jest zamówiona jakaś ilość. No, to nie byłoby dobre, bo otrzymaliby sygnał, że, że warto jest oszukiwać. nie dawać tego, na co się umawiają. Wydaje mi się, że to dopiero po faktycznym rozliczeniu jest jakieś faktyczne, co było zużyte. Prawda? Ha. No nie wiem. Nie liczą, wiem. że wydali tyle i tyle drugich dań, tyle i tyle pierwszych dań i dopiero wtedy to jest obliczane. A co to to byłby dopiero problem, bo zawsze mogliby stwierdzić, że wydali więcej. Tak. To na pewno jest do sprawdzenia gdzieś na, na ty, na, w no raportach na z Hubertem. Z Skręcamy? Znaczy nie, nie, ra, prosto na razie. No, ra. Każdy mi skręcić, ale to znowu wejdę. tam na autostradę chce na Nie, już by chciał, a mi no, się, się wydaje, że później się w nią już wbijemy, czy nie? To no, w wydaje, Koninie, a że tym, to jest konie? Już jest konie, jest obwodnica. Mi się wydaje, że górą polecieć i tu się wbić. Możemy dołem polecieć, tu się wbić? Nie wiem tylko, czy tu jest, o, w, jest wjazd, czy nie? nie no w I tu. Koninie powinniśmy, czy no, na no, w w nie No tutaj. No bo tam może nie Tu to to są znaki, a 2 A rozumiem, no dobra może być przejazd pod autostradą mhm. po prostu. To no są dobrze. tylko kilka węzłów, jest na autostradzie nie ma tak dużo węzłów. Zobaczymy. W Koninie to jest, właśnie jest. jest. Ale my, ja mówię, to są, jest jakaś serpentynka, ja mówię, albo z tej strony wjeżdżać, albo z tej strony. To tutaj lecimy przez Stare Miasto, przez Całość i tu będziemy się wpijali, a tutaj widzę, jest też wjazd yy, od góry. Także no nie wiem, jak wybór, może za znakami będzie łatwiej. No myślę, że tak. to jesteśmy po kolacji, po śniadaniu i zaczynamy znowu od rosyjskiej wikipedii co zrobili w 2013-14 latach i tutaj też koledzy są bardzo aktywni w rosyjskiej wikipedii dzieje się tam tak? ten projekt, o którym mówiliśmy głosowy, nagrywania znaczy przekazania z radia tych, tych, tych, tych, tych nagrań i w zasadzie było mało czasu tak, bo oni chcieli chyba coś jeszcze więcej powiedzieć ale... Ale jakieś było opóźnienie, i się chyba wszystkiego nie udało przedstawić. Właśnie zdziwiło mnie to, że takie opóźnienie było od początku, bo powinno się zacząć o 9, a zaczęło się o 9.30. No to, to, że dużo osób nie przyszło na ten początek, no to, to chyba trudno, trzeba było po prostu zacząć. Tak. tak. Brakowało mi też tego, że w tym programie nie był przewidziany czas na dyskusję. W założeniu mam wrażenie, jakby nie było nie było zabezpieczonego czasu na dyskusję, myślę, że to warto by kiedyś zabezpieczać na przyszłość rosyjskich elementów. No. no czas na dyskusję. to tam jest. Yy, Jakie są kulturowe uwarunkowania. Ale nie tylko tu w ogóle w kilku miejscach były ucięte po prostu dyskusje, bo, bo nie mamy czasu. No tak, tak. prawda. nigdy nie wiadomo, które wywoła dyskusję, która nie... A czasem odzyw jest, no, jak, jak jest... Miejsc. Niektórzy miejsc. którzy są znudzeni, już tak, że mają już dosyć, to już niech idzie sobie ten legendy, bo już mamy go dosyć. A inny jest taki, że właśnie pobudza do dyskusji no i zawiesz no ty, i co zrobić, nie? No tak, to ciężko przewidzieć. Następny punkt to była współpraca fotograficzna z Kancelarią Senatu temat, który powrócił z warszawskich otwartej wieki spotkań. Tak, tym razem uaktualniony, był bo uaktualniony. to cały czas trwa. Bardzo ciekawa prezentacja Triana Hryzyka na temat projektu ładowania archiwalnych i bieżących jednocześnie zdjęć wykonywanych przez pracowników Kancelarii Senatu oraz najmowano przez kancelarię dodatkowo fotoreporterów czy to fotografików bodajże robiących zdjęcia profesjonalne senatorów projekt jest ciekawy z tego co pamiętam Adrian chwali się bardzo dużym zużyciem tych zdjęć poza polskojęzyczną Wikipedią, znaczy ponad połowa wywołań tych zdjęć zawodowanych do Wikimedia Commons pochodzi z innych wersji językowych niż polska tak, tak, to jest zdecydowanie duży udział. Te zdjęcia są po prostu w wysokiej jakości, tak, więc są wszędzie wykorzystywane. Może tego tak nie było widać na projektorze, na tym nie, Ale a, tak. jednocześnie z Majeru śledziłyśmy to, jak to wygląda na e, laptopie. Na laptopie rzeczywiście po prostu niebo, a ziemia, jak to się prezentuje, więc e, nawet te zdjęcia, które tam się wydawało, że wcale nie były lepsze, to na, na laptopie rzeczywiście to, to były fajne zdjęcia dobrej rozdzielczości, dobrze reprezentujące daną osobą. Myślę, że okej, okay, że to dużo jednak wniosło. Tak, to już tutaj wielkie, wielkie brawa, że to się udało zorganizować że to trwa, bo to jest akcja, która polega na cotygodniowym przesyłaniu i ładowaniu tych zdjęć umieszczeniu ich w artykułach i umieszczeniu kategorii na Commons swoją drogą Commons ma straszliwe braki w opisach plików. Jak próbowałem ostatnio szukać paru rzeczy na Commons, to, to znaleźć coś to jest katorga. Z, tego, z tej prezentacji wynikało, że to trafia na komos już właśnie posegregowane, opatrzone odpowiednimi też informacjami, właśnie też wprowadzające sporo porządku na to. No i ta współpraca bardzo prężna jest i rzeczywiście co tydzień coś się tam dzieje. No ale tutaj się też pojawił taki fajny problem przy okazji. Mianowicie, jak informować ludzi o tym, co do czego się gdyby, zobowiązują przekazując zdjęcia do Wikimedia Commons i Adrian jest zwolennikiem takiego dosyć hardkorowego informowania o tym, co można zrobić z tym, co ktoś przekazuje do, do, do Wikimedia Commons, czyli informowania o tym, że na przykład to zdjęcie może być użyte w materiałach no niekoniecznie takich, których chciałby autor żeby były użyte że może być przerobione, przycięte dorysowane coś, nałożone drugie zdjęcie do niego fotomontaż zrobiony z tego zdjęcia no, jeśli o takich rzeczach się informuje a jednocześnie jeszcze jeden fajny akapit był że no, to, nie, to nie zabrania, żeby dochodzić praw związanych z, z niewłaściwym wykorzystaniem tego zdjęcia to to było ciekawe takie Tak. ale jednak mimo wszystko informowanie y, gościa y, że, że to krzesło, na którym siedzi to no, jest niby bezpieczne, ale tak naprawdę to Sofit może mu się zawalić na głowę, no bo ten budynek proszę mimo podpisać, że jest stabilny, to jednak, to jednak proszę mi tutaj podpisać, że pan się zgadza, żeby siedzieć na tym krześle prawda? bo no, budynek jest okej okay, no, ja tu mieszkam od 30 lat ale na wszelki wypadek niech pan podpisze, że pan się zgadza, żeby tutaj siedzieć na tym <laughs> prześle, bo mimo wszystko może się zawalić ten budynek, więc ja muszę mieć pana zgodę więc trochę tak jest z tym, z tym pytaniem i wydaje mi się, że trochę, z, trochę nie, przesadzamy to to dalej. A, no dalej. trochę przesadzamy z tym, z tym pytaniem i z takim e, mówieniem e, czym to grozi tak naprawdę trzeba było jakąś jasną, prostą formułkę i odwołać się do tego, że no, ktoś kto podpisuje coś takiego, no no, no sam musisz zgłębić, z czym to się wiąże. Tak jak przychodzi ktoś do ciebie do domu, to wie, że ten dom może się, się zawalić. No, ale jest to tak małe prawdopodobieństwo, że podejmie to ryzyko, prawda? Z prostą formułką też trzeba uważać, bo ja kiedyś nagrywając jakiś, jakiś wykład podchodzę do pani profesor, która go prowadziła i pytam jej grzecznie, kulturalnie, po wykładzie podchodzę, wcześniej pytałem o nagranie, po wykładzie podchodzę, pytam Czy zgadza się pani na udostępnienie, nagrania na licencji kreatów Commons uznania autorstwa na tych samych warunkach? No bo to bardzo skróciłeś, tak powiem. Tak. Ona mówi, zgadzam się. Ja wyłączyłem mikrofon, chcę wychodzić, a ona... A mówiłem, wytłumaczyć, o co chodzi w tej licencji? O co, co to w ogóle jest? jest to no i jak wytłumaczyłeś... No, i co nie zaczęła opowiadać, tak? że, że może wykorzystać, że będzie można m.in. Wikipedii wykorzystać. Można ją wykorzystać, tak. Że może nagranie wykorzystać. I ostatecznie powiedziała, że, że nie, że ona wolała posłuchać najpierw, a potem jak posłuchała, to stwierdziła, że, że też nie, bo po coś tam. Także, także w końcu nagranie nie umieścić. No, łatwiej jest się po prostu nie zgodzić. Tak, łatwiej, no, łatwiej jest się, jest się nie zgodzić zawsze. No więc tutaj była przesada w drugą stronę, zbyt krótka ta formułka była, ale gdzieś po środku leży to prawdziwe rozwiązanie. Ja myślę, że tym rozwiązaniem jest e, strona z licencją, e, znaczy ta opisująca w skrócie licencję, nie, nie ten pełny tekst licencji, tylko po prostu to, to co jest na stronie internetowej w skrócie opisujące licencję, wybraną licencję Creative. No, to, to myślę tak. Jeśli ja... ktoś to zaakceptuje, no to, no, to, no to jest ok, według mnie. No, nie ma co go uświadamiać, że, że grozi mu yy, yy, wąser. To tak. nie jest co w no, jeśli no. dochodzi do o dochodzić. Są nie wiem w ogóle, jak w polskim ustawodawstwie, czy prawodawstwie, jakieś osoby zapotrywały w ogóle na to udzielanie licencji przez internet. To w ogóle jest wiele rzeczy, tak? traktowane, to to rozmawialiśmy właśnie z, z, Szymonem, z, z Szymonem, Szymonem troszkę wiesz, na ten temat, bo my, to, to było w takim kontekście, że e, udzielenie wyłączności na używanie jakiegoś utworu muzycznego, czy, czy jakiegoś dzieła, musi być pod, pod rygorem nieważności na piśmie udzielonym. Tak. Znaczy nie możesz używać wyło, na wyłączność jakiegoś utworu tego prawami autorskimi, jeśli nie masz na piśmie potwierdzonego e, tego faktu przekazania e, praw autorskich. Natomiast e, i analogicznie, jak gdyby stosując tę zasadę, jest oczywiste, że, e, że jeśli e, nie masz wyłączności, nie chcesz wyłączności, to nie potrzebujesz pisemnego potwierdzenia, tylko wystarczy ci ustna zgoda albo, albo a, a, a zgoda taka przez internet, czyli za, zaznaczenie jakiegoś tam e, checkboxa jest chyba więcej warte niż, niż ustna Czy to, to jest zawsze No, to, co jest, takie, to jest chyba dyskusyjne to jest mocno dyskusyjne zwłaszcza jak to się dzieje poza siedzibą firmy czy i jest, e, jest kolejna sprawa o której już nie mówiłem Adrianowi bo mamy tą piękną stronę w Wikipedii mówiącą o tym, że nie możesz e, nie możesz cofnąć swojej zgody to jest oczywiście nieprawdą w świetle polskiego prawa cywilnego. Każdy zawsze, ma zawsze prawo. Można każdy w polski, autor według prawa. polskiego prawa no autor ma ale prawo ale albo jego powierzać niestety. Ale jakimiś dużymi kłopotami to jest obwarowane, to nie jest takie łatwe. Czy wiesz co? Powiem szczerze, że to jest stosunkowo łatwe, natomiast istnieje pięcioletnie okres korencji. Tak, korencję, ale chyba trzeba to jakoś ogłosić skutecznie, co, tak, coś tak, jest tak. problematycznego w tym. Ale to w ogóle jest paranoja, tak, że można odwołać yy, licencję udzieloną publicznie, tak, dla wszystkich. No, no możesz, no, ty, ty, ty ci no, no to już Ci powołać. ale to też rozmawialiśmy, że to można było rozwiązać przez darowiznę, czyli po prostu darujesz, darujesz yy, czy... społeczeństwu polskiemu, czy, czy w ogóle... A to jakoś się nie da z kolei zrobić, bo nie ma, no, takiego, nie ma takiego bytu... Yy, nie ma takiej osoby prawnej jak społeczeństwo polskie. No, no, <laughs> w ogóle w, prawie, w polskim prawie nie możesz czegoś przenieść. W ogóle w prawie polskim, wbrew temu co Jarek Lipczyw i cała masa tych śmiesznych ludzi, z, agen z taką polityczną agendą nie ma czegoś takiego jak domena publiczna Robka. coś takiego nie istnieje, w Polsce, nie, istnieje, w nie, istnieje uh -huh. nie istnieje jako koncept pozytywny dodatkowo okazało się z tego co według orzecznictwa amerykańskiego niedawnego tak samo w prawie amerykańskim wbrew pozorom w praktyce istnieje, ta kategoria nie istnieje co ma bardzo poważne konsekwencje na przykład to... Po pierwsze, nie możemy przekazać utworu do domeny publicznej. Istnieje coś takiego, jak domena publiczna, więc nie mogę spowodować, e, ja jako ja, wygaśnięcia praw autorskich, majątkowych do jakiegoś utworu. Tylko ustawodawca jest to, ustawodawca jest to w stanie zrobić. to nie może sąd, na jakiś, w jakiś dziwny sposób, przed zmieniając datę śmierci autora, albo coś takiego, coś takiego. E, po drugie, Domena publiczna nie daje praw pozytywnych, co przetestowaliśmy na Witkace. To znaczy, jeśli polskie państwo uznało, że a, dzieła e, Witkacego są dostępne bezpłatnie ponieważ ich właścicielem było państwo polskie było to, to pana na PRL dlatego, że on zginął śmierć osobobójczą więc majątek przychodzi do niego przechodzi na państwo polskie i tak a po nowelizacji prawa autorskiego okazało się, że nagle e, dzieła Witkacego są znowu objęte prawem autorskim i dopiero wiele lat później świętowaliśmy wyjście ich z pod ochrony tego prawa tak naprawdę polskie państwo miało prawo to zrobić. Miało prawo to zrobić dlatego, że według polskiego prawa polski obywatel czy jakikolwiek inny obywatel nie miał praw pozytywnych do danego dzieła. Nie istniała domena publiczna jako, jako twór taki, który by dawał ci jakiekolwiek prawa do utworu. Nie było czegoś jak domena publiczna. istnieje istnieją prawa autorskie, albo ich wygaśnięcie. Natomiast polskie prawo może w każdej chwili przywrócić prawa autorskie. One teraz wygasły, ponieważ minęło 70 lat, ale retro, może, może z mocą działającą nawet polskie, może polskie wodawca ogłosić, że prawo autorskie wygasa po 100 latach. Tak stanach, I przewrócić, i przywrócić. zmieniono na 90 lat. Tak byla, jest. Dodatkowo w Stanach niedawno to testowano, dlatego, że y, dzieła bodajże rosyjskie, y, znaczy, Rosja podpisywała kontynuować intencję berdeńską, tak dalej i tak dalej, i y, a, nagle y, dzieła chronione w Rosji, a przynajmniej rosyjskie, pochodzące z Rosji, nagle zaczynały być w domu chronione przez prawo amerykańskie. W Stanach było tak, że ponieważ nie było jakiś umów międzynarodowych, rzeczy rosyjskie były wojęte spod prawa autorskiego amerykańskiego. W zasadzie wzajemności, bo żeby utwór twórca zagraniczny był chroniony na terytorium, w konwencji był na terytorium państwa obcego, to, to państwo musi krzyżowo, bo muszą krzyżowo, krzyżowo chronić swoich autorów. Jeśli to się nie dzieje, to te drugie państwo też nie mogą by ich chronić. W każdym razie podpisano jakieś zmieniło się prawo i nagle okazało się, że rzeczy do tej pory nie chronione w Stanach Zjednoczonych nagle wchodzą wchodzą pod prawo amerykańskie. I było pytanie, czy one mogą wejść wstecz te stare otwory, czy one mogą zacząć być krytyne, czy też nie? I to była bardzo ważna sprawa sprawozująca, że właśnie domena publiczna czy istnieje jest czy tworem pozytywnym, czyli takim, który daje prawa każdemu, na przykład obywatelowi amerykańskiemu do posiadania czegoś, czy każdy obywatel amerykański jest posiadaczem, w związku z tym czy można jest posiadacz, więc jego własność skrobi odowiec, nie można moje odebrać przez ustanawiając ochronę, prawda, autorską tych dzieł, czy też już publiczna publiczny jest tylko takim tworem pojęciowym, tak, więc tak naprawdę obywatel amerykański nie ma żadnych praw, korzystał jadąc na gapy, ale teraz znowu ustanawiamy ochronę, więc z tego co pamiętam może, że nie było takie, że niestety domana publiczna nie jest nie jest tworem, to nie jest worek materialny, w którym mieszczą się oprawnienia, więc można z niej wszystko wykroić. Można sobie zabrać. To jest bardzo ważne, tak naprawdę. Czy my jesteśmy, jak obywatele, w ogóle posiadaczami tego dorobku intelektualnego ludzkości, czy... To jest duży problem. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na TTIP. TIP, to, to się czyta, umowa międzynarodowa, która jest negocjowana i której państwo polskie postanowiło nie ujawnić, ze Stanami negocjują, nie ujawni. dopiero po podpisaniu będziecie sobie zobaczyć, co wam urządziliśmy i w związku z tym będzie protest w Warszawie, znaczy w całej Europie i w Warszawie też, 15 maja, yy, także zapraszam, yy, jest na, na, na stronie Piratów to opisane, jest na stronie... Organizujesz, tak? Marek organizujesz, jeszcze. Marek organizuje yy, To po znaczy, test? ja to obserwuję i się wybiera. Yy, no tak, no, to jest pytanie o kontrolę demokratyczną, tak? Bo ponieważ umowy międzynarodowe tak naprawdę są yy, najwyższymi aktami prawnymi obowiązującymi w yy, polskim państwie zgodnie z konstytucją, tak? Mają prymat nad ustawami yy, i prawem lokalnym, yy, no to. Yy, tak, uchwalanie umów międzynarodowych bez dyskusji, w ogóle bez wewnętrznej dyskusji jest bez pytanie tak naprawdę o stan jakiejś demokracji i kontroli i obywateli nad, nad państwem. Także to będzie sprawa problematyczna, zobaczmy co tutaj nam wymyślą jeszcze w tym prawie. To też myślę, że jest rola stowarzyszenia częściowo, tak, żeby oponować przeciwko takim dziwnym różnym zmianom, przedłużaniu tych praw tak dalej. Następna prezentacja to była y, tłumacz ekipedyny, twórcza czy z rzemieślnik no mnie nie było na tej, na tej prezentacji. Jako tak miałeś się zgadził? Na Was? Y, Konkluzę, moim zdaniem jest taka, że i ten i ten i że mamy brak doinformowania w społeczności. Przy okazji tego szablonu przetłumaczony. Chodzi o to, że tak naprawdę osoby, które zajmują się tylko tłumaczeniami, tak jak to było właśnie w przypadku nigdzie potem nie widać ich wkładu. Jeżeli takie osoby, które e, ona tam podawała cyfrę, niepewno, około 300, tak? E, przetłumaczyła różnych szaklonów e, i rzeczy, które potem zostały wykorzystane przez innych wikipedystów, tak naprawdę, kiedy ona się sta, stara się o jakiś tam grant, e, nie ma potwierdzenia na to, że ona aktywnie e, rozwija, a rozwija e, po prostu Wikipedię, tylko, że po prostu, e, nie widać tego, bo jeżeli my zrobimy wpisy bo ona to wysyła na maila komuś, ktoś to wrzuca, Tak, bo są zamówione, to są zamówione przetłumacz mi ten artykuł, bo ja piszę ci. coś ja bym chciał wiedzieć, co jest napisane w innym języku i potem na tej podstawie powstaje też artykuł po prostu w innym języku są tak, ona mówiła o dwóch rodzajach dwóch rodzajach tłumaczeń zamówione tak? i takie, które gdzieś tam z własnej inicjatywy. W z własnej inicjatywy. No, to przede wszystkim chodzi o te zamówione, bo yy, potem tego wkładu nie widać. Myślę, że tutaj był... bo yy, no to jest to zrobienie, żeby to było widać. Tak? Ja nawet sugerowałem yy, Kamczadce, tak? Kamczadałka chyba, tak? Kamczadałka. Tak. W każdym razie tutaj już koniec sugerowałem, żeby wrzucała co do brudnopisu. Dopiero z grudnopisów było poprawiane przez innych i przenoszone do przestrzeni głównej, yy, ale odniosło się do tego sceptycznie, że ona nie wie, nie orientuje się, nie zna się yy, i raczej nie będzie tego robić, tylko dalej będzie wysyłać na maila te swoje prace, które dopiero inni wikipedyści będą umieszczać na wikipedii. Wydaje mi się, że to jest trochę strata, tak? że, że ona tego nie wrzuca, tak? tylko, tylko to przekazuje. Punkt, Następny punkt, tak? punkt to jest Blaski i cienie MediaWiki, oprogramowanie wiki użytkownika i miasta administratora wiki klonu Encore. Fajna prezentacja była, bo takie rozrzucanie książek. Tak? Czy znaczy była poglądowa i wedle nowych zasad metodyki, co by słuchacze nie usnęli, cały czas coś się działo z przykładami. Tak, to była chyba jedna z lepszych prezentacji pod takim kątem właśnie sposobu robienia prezentacji, ale z jej przesłaniem się trochę bym nie zgodził. To znaczy na pewno jest ten problem tak, że fundacja nie zwraca uwagi na poboczne projekty, ale użytkownicy zwracają uwagę na poboczne projekty. Ja ostatnio prosiłem o poprawkę w jakimś szablonie, który przekopiowałem na inną wiki. I poprawka została wniesiona, także użytkownicy biorą, biorą pod uwagę, że nie tylko Wikipedia istnieje i, i działają w tym Jest pewne niebezpieczeństwo, że pojawi się w końcu fork taki, który będzie prostszy, tak? prostsze oprogramowanie. Niebezpieczeństwo. Znaczy, niebezpieczeństwo. Jest to pewne niebezpieczeństwo, bo to jest dzielenie zasobów. W każdym momencie te wersje, zwłaszcza jeśli będzie poza naturalną fundację, no się będą coraz bardziej od siebie separować i za kilka lat yy, nasz społeczność deweloperów będzie albo podzielona, albo nie będzie w ogóle wersji będzie yy, MediaWiki przystosowanej do wykorzystywania na innych, yy, na innych projektach a to, to, to jest niebezpieczne zdecydowanie tak. yy, także ja bym bardzo nawiał, że to co mówi Polimerek, także nasze stowarzyszenie też nie ma yy, za zadanie rozwijania mediawiki jako takiego, tak? Wzbierania tego rozwoju i promocji. Zatrzymujemy się tutaj, bo, bo to jest chyba ostatni przystanek, który nam czeka na tej drodze. Tak, a czy o stachowę, tak? Czy nie Czy Nie, bardzo? nie wiem, można. No. Bo zostało 190 km, jak nic nie będzie blisko, to żeby to. No i chyba na tym skończymy audycję, bo była jeszcze jedna prezentacja na temat yy, wolnych lektur. Jeszcze były yy, podręczniki. No I no I projekty szkoda. No właśnie, no to trzeba było o tym opowiedzieć, ale, ale na no, ale audycji i tak wszystkiego nie omówimy, bo musielibyśmy jeszcze półtorej godziny rozmawiać. No więc chyba na tym zakończymy. Jeśli warto, warto posłuchać tych pozostałych wystąpień. To są naprawdę ciekawe, jak te były dla nas zajmujące. No i zapraszamy za tydzień, może coś nam się jeszcze przypomni i do słuchania ich na stronie. Konferencji, adres konferencje.wikiradio.org A byli ze mną dzisiaj Ania Krokus, Jan i Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję. Tak jest, ja nazywam się Borys Kościński. Do usłyszenia.